Dobry. Ja mam nawet notatki dzisiaj, więc spoko, będzie tak profesjonalnie i trochę. Ja też mam ja też sobie coś Hallo, liebe Leute! E, halli, wie geht's, wie steht's? Das ist schon das fünfte Mal, e, ja. Das fün... no, Okej, okay, dobrze, może jednak zmienimy język na polski, e, bo zaraz znowu będzie fala e, hejtów na naszej stronie, że tutaj, prawda, jakieś gestawo w tym momencie w redakcji się nie tak tam ta nie być panoszy. E, to ja, mnie nie znaczy, znaczy, znacie, a czy znacie mnie? Nie było tydzień temu, ale żeby zacząć, tak już naprawdę, to witamy Was w piątym, jak się nie mylę, bo. Ten odcinek, który się jest nieopublikowany, który jest na moim dysku, on tam gdzieś zeginął, także on tam jest, ale, ale go nie no ma. To będzie edycja Więc... kolekcjonerska dla prawdziwych fanów. Dokładnie. Tak, jak tylko wydamy kolekcjonerkę, to na pewno tam będą nasze podpisy na jakimś, nie na papierze z zajmanym Ja się tylko podpisuję pracy. na piersiach, przepraszam. <laughs> możemy, wiesz, Wiedźmi miał e, po pierwsze, no to my też możemy mieć po pierwsze. No. My też będziemy mieć po piersi. Na którym się podpiszemy. E, czyli tak, no krótko mówiąc, znowu zaczęliśmy tak, e, a się ja zacząłem, a, no, no na serio, hej, po prostu. Hej. Hej, hej, hello. Dobra, Dobra, to teraz ja powiem, e, kto tutaj w ogóle siedzi, e, czyli tak, siedzi Maciek, czyli ja, siedzi e, Bartek, czyli ja i bardzo Dobrze. i siedzi Grzesiek, czyli ten gościu, który zna niemiecki. <grym> Normalnie rynek jest płaci już się otwiera. Tak, wszystkie, słuchaj, wszystkie firmy się do ciebie, <grym> dla ciebie otworzyły właśnie. Ale nie, tak na serio, to tak korzystając z okazji, moi drodzy, ja szukam pracy, także jak chcemy zmienić pracę, <laughs> więc, że ktoś chce, to ja jestem <laughs> O Jezu, dobrze. Słuchajcie, jak pewnie pamiętacie, tak. mam nadzieję, wysłałem taki plan, tak? Bo mieliśmy być tacy bardziej konkretni i w ogóle zajebiści. I powiedzcie mi, czy w ogóle przejrzeliście ten plan. Tak, ja zrobiłem znaczy, to tak, tak jak mówiłem. Jeszcze raz. Ja mówię. Jak tylko wróciłem z rzadki otwierając browara, też też zrobiłem taki notatek. Także one tak z czasem były coraz to gorsze, tak widziałem, tak z upływem browarów, ale a jest dobrze. No dobra, to, także... to, to, to, to słuchajcie, to robimy tak, że jedziemy e, zgodnie z tym planem, czy nie jedziemy zgodnie z tym planem? No właśnie, planem jest Dobra. Jeszcze mogę dorzucić coś o ciebie, bo coś znalazłem, ciekawego myślę. O, dobra. Więc e, słuchajcie, dzisiaj dla Was przygotowaliśmy na początku. E, pogadamy o 100 najlepszych trailerach z gier, bo na e, Game Trailers pojawił się właśnie taki nowy cykl e, 100 najlepszych trailerów z gier i tam się goście z e, Game Trailers tasują mm, na, na ten temat. E, Obecnie dobryliśmy po 41 miejsca. Dokładnie, miejsce, tak, tak, dokładnie, także jeszcze nie ma 100 najlepszych, ale jest póki co tam 39 czy 69 tak, 70. zdecydowanie jest drugie nawet trochę Na, mniej nawet tak, trochę 60. mniej nawet 59 <głos> <głos> dobrze <głos> dobrze, wstyd będzie też trochę o Max Paynie i zwiastunie Max Payna trójki który ma się pojawić w tę w środę i Resistance 3 i chyba powiemy też może trochę o tym nowym dashboardzie w Xboxie ale chyba zaczniemy od tych trailerów. Ja tutaj okay. też sobie zrobiłem notatki, ale zaczniemy od Bartka, który ma najlepsze notatki, bo na kartce z odzysku. Tak. A, wiesz co, ale nie wiem, czy powinienem komentować te wszystkie trailery, czy generalnie idee, no. jeśli chodzi ja o to. Ja myślałem w ogóle tak, żebyśmy skomentowali tą ideę, te, czy tam tę ideę i wymienili jakieś nasze trailery. Okej, okay. więc no. wiesz co, Pomysł jest bardzo spoko, wiesz, jakby zgromadzić, nie wiem, setki tysięcy trailerów i pogrupować je w jakąś listę stu najlepszych, to jest bardzo spoko, bo codziennie pojawia się kilkadziesiąt jakichś, mm, nie codziennie ma premierę kilka gier i dołóżmy do tego, że wychodzi kilkanaście trailerów do każdej z nich. To jest naprawdę jakiś ogrom i trudno to ogarantuje jednemu człowiekowi, dlatego fajnie, że ktoś jakby, kto ma takie dobre zaplecze, postanowił stworzyć taką listę. A I społeczność. Generach... Słucham? I społeczność, no bo to, to, to społeczność też prawda, tam jest współpowiedzialna za, za kształt tej listy. To prawda. Wiesz co, zawsze w momentach, kiedy pojawia się jakiś top, czegokolwiek, pojawia się problem tego, że na przykład ja nie wstawiłbym w pierwszej dziesiątce te, tego trailera. Czy tego. I dlaczego na przykład ten trailer już jest w okolicach, wiem, 60 miejsca. To, tak no mówię, idea jest w porządku, tylko że każdy ma jakby swoje jakby preferencje co do trailerów, i dla każdego ta lista będzie wyglądać inaczej. Co do tej społeczności, to rzeczywiście jest bardzo fajny pomysł, bo każde jakby angażowanie ludzi do, do głosowania i stworzenie jakiegoś, nie wiem, fermentu w sieci jest bardzo pozytywne. Chociaż jest znowu taki problem, czy bo głosowanie na najlepszy trailer chyba pojawia się poprzez tweetowanie, tak? Wystarczy kliknąć tweet. Y -y. I, tak, i trzeba i, tam głosować. jakiś hashtag y -y. Tak, zastosować. Tak, no dokładnie. i teraz rodzi się pytanie, czy, czy wygra najlepszy trailer, czy wygra trailer, który ma jakby największy... Trailer do gry, która ma największy fanbase, bo najwięcej ludzi na to zagłosuje. To jest takie jakby... Czy, czy to będzie do końca tak obiektywne, czy na przykład nie wygra Call of Duty, bo nie wiem, co, co rok się sprzedaje 15 panie. No ja właśnie zacząłem się zastanawiać, jak oglądałem te trailery, które już są w tym, załóżmy, top 59 eee, <grym> i... E, zacząłem się właśnie zastanawiać a co z trailerami starszych gier na przykład z lat 90. przecież też były wtedy trailery też wychodziły filmiki e, i, i zrywały nierzad, nierzadko, że tak powiem kapcie z nóg, tak? Czapki, są... No tam widziałem A... tylko bodajże. Tak, jest no śledy. jest, jest, tak, jest tak. mało, tak, no bo pojawił się God of War 2 i, i, i dalej to... To już... rzeczywiście old school God of War 2. No, no, no właśnie, God. ale to nie jest old school, no. Nie, chyba najstarszy, to był chyba Shenmue w pierwszej części. Tak, tak, dokładnie. Na Dreamcasta, który w tym tygodniu miał, odchodził swoje 12 urodziny. No to najstarsza gra, tak? A, kurczę... Jaką widziałem. I, i pamiętam, bo możliwe, że jest coś innego z tych trailerów. Nie, bo chyba, wiesz, to... chyba Shenmue było właśnie najstarsze tam. Bo tak jakby też myślałem o tym, kiedy się jakby zaczęła ta jakby era robienia trailerów do gier i tak na poważnie jakby stał się prawdziwym ja się uh, tak uh, nie wiem, biznesem. Nie wiem, czy coś takiego można użyć. I, i jakby myślę, że Oczywiście trailery były wcześniej i miały tą swoją jakąś rolę w promowaniu gier, ale prawdziwie jakby boom rozpoczął się w tej generacji. Po pierwsze, że mamy podłączone konsole do internetu i, i wydawcy mogą spokojnie wrzucać te, te trailery i możemy sobie oglądać je później ściągać na dysk, oglądać je w pewnej rozdzielczości. Do tego nie wiem, od 2005 jest dosyć aktywnie YouTube tak działa i, i to jest jakby gen trailer też, ale na YouTube jest dużo więcej jakby graczy. Dużo osób się tam pojawia i ogląda te trailery. Więc, wiesz, no wcale mnie nie dziwi to, że jest dużo nowych produkcji, bo, bo to, co dostajemy teraz, to jest naprawdę, jakby to wszystko jest na, najwyższej, na najwyższym poziomie. I, I te trailery do gier są zdecydowanie na, na poziomie tych hollywoodzkich, które oglądamy w kinie, a nawet czasami wyżej. Więc... No, no one mają wywołać emocje, mają przykuć naszą uwagę, no bo. Mają tak de facto pod koniec dnia wyciągnąć pieniądze z naszego portfela, także no, I, I często to, to robią, jakby tak. Ja wystarczy, ja, no. że obejrzę jakiś dobry trailer i, i jestem po prostu zakochany w tej grze po prostu No U mnie tak było chyba z tym, Star Wars The Force Unleashed gdzie gra mogłaby być na maksa kupiasta i, i mogłaby być niegrywalna a ja bym go, ją kupił po obejrzeniu pierwszego trailera tam jeszcze, jeszcze takiego trailera który chyba pokazywał tylko CGI i generalnie nie było tam praktycznie w ogóle gameplayu tak? a, a już rozbudzał po prostu wyobraźnię jak to wszystko będzie zajebiście wyglądało to wiesz, to może tak, to co nam się podobało. więc niekoniecznie może z tej listy, bo tak jak teraz właśnie mówiliśmy, mówisz, to mi się nasuwa taki przykład e, gry Crisis 2. To była też gra, która no, oczywiście gdzieś tam na moim radarze była, ale no, nie zamierzałem jej kupić, ale po obejrzeniu zwiastunu tego pierwszego. E, jak piszcie sobie w YouTubie Crisis 2 New York, New York Trailer, na pewno to znajdziecie. Wszyscy kojarzycie piosenkę New York, New York, no nie? tak na pewno. I dlatego nie zawsze, nie wiem, ja kupuję tego typu rzeczy, gdzie em, jakaś, nie wiem, czy to piosenka, czy ogóle jakiś utwór, który jest wolny, jest podkładane pod e, no, scenki napakowane gdzieś emocjami, teoretycznie jakąś akcją. E, jeżeli tylko, nie może widzieliście, może kojarzycie, jeżeli nie, to, to polecam. E, to jest może nie, moim zdaniem, najlepszy zwiastun jaki obecnie, czy tam... No który można zobaczyć, ale z całą pewnością e, obok, no wiadomo, to tak zabrzmi sz, no, sztampowo, ale no, Dead Island, e, no, wiadomo, <laughs> zwiastun nie przypomina w ogóle gry, e, ale prawda, jest zrobiony w takim klimacie zwiastunów e, Blizzarda, Bungie, e, gdzie po prostu no, one są, no, są napakowane tymi emocjami i, i tymi nie przynajmniej te zwiastuny kupują. No. Hmm. Wiesz co, nie, nie wiem, czy dobrze pamiętam ten trailer do Crisisa, ale nie wiem czy chodziło o to, żeby wstawić jakąś taką jakby trochę nostalgiczną piosenkę i jakby skontrastować to akcją, tak. Jeśli tak? Tak, tak. Na przykład zaczynało się tak, no, to zacznę, tak no, mówię bardzo spokojnie, prawda, gdzieś widać takie panoramiczne ujęcia jakichś ścian ze zdjęciami zaginionych bliskich, prawda, tego właśnie piosenka New York, New York też w takim badaniu właśnie bardzo powolnym, um, mm. napakowanym właśnie taką nostalgią. Um, to powolutku, powolutku um, przybiera właśnie na tempie, um, gdzie pod koniec, no już ten facto jest mówiąc krótko, no rozpierducha ogromna. Mm. Um, i, i, i, i, I że tę piosenkę się zupełnie z czymś innym, um, do tego oczywiście wiadomo, no, New York. Miejsce akcji gry Crisis. No, to wiadomo, no, to budziło po prostu emocje. No i to właśnie podparte jeszcze takim zwiastunem no, spowodowało, że I, i też nie żałuję, bo nie wiem, wychodząc z Manhattanu ze strefy ewakuacji, nie wiem, cywili, e, przechodząc obok tych woków, ścian i tak dalej, no to jednak bardzo ciekawy klimat panował Fyta tam no za no, może, to płakać nie popłakałem ale, ale gdzieś tam wiesz tam te motyle w brzuchu no, ja tak, nie, nie, nie. motyle w brzuchu dla mnie takim trailerem też z genialną muzyką, nie wiem czy kojarzycie był teraz mogę spieprzyć wszystko ale było tak. możliwe, że trailer do Halo od ESD taki z pogrzebem wojskowym nie, to był Halo Reach chyba C jednak. A nie Halo no. DST? Ale to był taki jakby z żywymi ak aktorami. Z żywymi aktorami. No to Reach. Reach? No. Reach. Reach. No to, no to nieważne, ważne. no to jedno z tych Halo, tak? No to miazga no. po prostu. No. No Totalna to miazga. To jest to generalnie trailer, które wszyscy agdytypują są... na zus -ce. Tak, to są... Jeżeli mnie dziwi się, jeżeli rzeczywiście to jest gastrony w Londynu gdzieś tam w tej pierwszej, nie wiem, 1020 bo, e, no, bo to są po prostu czapki z głów, prawda, kiedy widzimy, jak nasza postać jest poddawana e, nie wiem, jak to nazwać, leczeniu, nie, nie leczeniu, ale tym takim upgrade <grym> jako, jako Spartan, stajemy się tym Spartanem. E, no, ja w sumie wyobrażam, że dla takiego fana Halo to jest po prostu w tym momencie, no, prawda, nie wiem. No, niestety, to nie może. No, tak, tak, to, to to, to, pamiętam, pamiętam, kurczę, ja nie no, to zrobiłem <laughs> kiedyś spodnie, nie, także no, <laughs> trzeba wiedzieć, w którą nutę uderzyć. Hmm. A jeśli chodzi o muzykę i jakby kontrastowanie jakby akcji, skojarzyły mi się trailery, właściwie wszystkie trailery, do, te główne, do Gears of War. Są wrzucone i one są za każdym razem świetne. Znaczy, mam tutaj na myśli Mad World, który jest trailerem do pierwszej części Gears'u. Drugi trailer to jest Rendezvous, jeśli dobrze pamiętam, a trzeci to jest Dust to Dust, ten ostatni, który się pojawił. Mhm, so, wszystkie nie? są genialne. Wszystkie są świetne, jest dobre kawałki, świetnie kontrastują z tym, co dzieje się na ekranie i wywołują świetny klimat do tego. Mój chyba ulubiony jest randewu, bo zacznę się, miałem randkę ze śmiercią. Tak, i, tak, i to ten... jest w ogóle jakiś cytat stary. Z tak, to jest po prostu wiersz. Tak. I, i świetny, i, i naprawdę wywołuje ciary na, na plecach i wszędzie, jeśli mogę to powiedzieć. Generalnie Giersy mają świetne trailery, za to między innymi kocham tę serię. A jakieś inne, nie wiem, trailery do gier, ja tutaj mam naprawdę długą listę, które mi się spodobały. I może jeszcze, jeśli chodzi o muzykę, myślę, że wszystkie znowu się powtarzam, ale dużo nie wszystkie trailery do Assassin's Creed są świetnie zmontowane. One są montowane bardziej jako tak teledysk, coś takiego przypominają dla mnie teledysk. I, i, i ten trailer z minionego E3, gdzie, gdzie hmm, chyba piosenka Woodkid. Tak? Ja tutaj mam swojego sojusznika, fanboya mm -hmm. Assassin's Creed. I naprawdę jest bardzo klimatyczne. Muzyka świetnie oddaje to co dzieje się na ekranie. Ja po prostu chciałem zagrać już tą grę, kiedy zobaczyłem ten trailer. No. I nie, nie zawsze są to takie jakieś smętne kawałki. Czasami jest trochę tam elektroniki w tych trailerach i oddają, wtedy oddają jakby tempo akcji czujesz wtedy, że oglądasz jakiś taki trailer jak epickiej przygody, ale i dobrej akcji. Po prostu coś wspaniałego dla mnie. No to słuchaj, ja też mam Assassin's Creed, ale tylko dwójkę wymieniłem bo o... genialny był dla mnie trailer dwójki i to bodajże trailer, który się pokazał na E3, kiedy oni prezentowali w ogóle dwójkę. To robił na mnie niesamowite wrażenie. Ta scena, gdzie Ezio biegnie zabić jednego z borżyów bodajże na takim patio, tak, czy tam placu powiedzmy, wewnątrz mm -hmm. budynku Mistrzostwo Świata, tak. Tak, gdzie on biegnie po dach, mm -hmm. tak i tam rozpieprza wszystkich wokół. Ale też jest fajny trailer z karnawałem, to, to chyba nie tak. jest. To, Aha, też to jest Karnawałem. Nie, no, tak, nie wiem, czy tam jest karnawał, ale wiem, że też był taki z karnawałem. Ten skarnawałem był świetny, to jakby to był pierwszy moment, kiedy zobaczyłem jakby pierwszy materiał z Assassin's Creed 2 i jaka tam grafika była i jaki były jakby barwy, kolory, mnóstwo ludzi, nie wiem, stroje, wiedziałem, że, że to już będzie dobra gra, a świetny jest też trailer do Brotherhood'a, kiedy Ezio ma zabić chyba znowu Borgię, bo to, to oczywiste, nie? I wychodzi na plac, eliminuje wszystkich przeciwników, jest face to face z, z Borgiem i wychodząc za niego assassyni kolejni. To jest świetne. Polecam, jeśli lubicie oglądać trailery do gier, jest na YouTubie kanał, gdzie ty śpiewa po prostu, opisuje to, co dzieje się na ekranie. I... <głos> tak, tak. Ja postaram się gdzieś to wrzucić może na fanpage na face. Yeah. będziesz mogli to zrukać i, i po prostu no, jest całkiem sporo tych trailerów już jakby zaśpiewał i bardzo takie przyjemne A dobra, serie, dobra. Gry? słuchaj teraz ja mam kolejne i to już kilka gier na raz obskoczymy bo ja sobie pomyślałem tak że to można połączyć w sumie i mam hmm? tutaj na myśli gry firmy blizzard hmm jak... Tak, no u nich u trailer. trailery to są intro, tak? Do, do, do gier na ogół intro. Więc tutaj ja mam wypisane praktycznie wszystkie gry, <gry> bo, bo to dla mnie nie ma specjalnie różnicy, co to jest za gierka. Mogę jako usprawiedliwienie tego, że to jest dobry, tle, dobry trailer, powiedzieć, że... A... O, ile, o tyle o ile na przykład w takie Diablo czy World of Warcraft, to ja lubię sobie pograć, bo lubię tego typu gry, tak? A, a RT za RTS-ami jakoś specjalnie nie przepadam, to a, filmiki, które są trailerami, czy tam intrem, czy już jakimiś powiedzmy cinematicsami w, w grach typu Starcraft i Warcraft są na tak dobrym poziomie, że one mnie po prostu przeciągają do tej gry i mm. zmuszają mnie do tego, żeby się przemęczyć i skończyć to wszystko. Więc uważam, że tutaj chłopaki czy tam panowie z Blizzard mają naprawdę e, jakiś powinni medal dostać złoty. Najbardziej. No tak, tu już jest duży, to jest du wysoki bardzo poziom, tak? Jak oni siedzą nad grą załóżmy 5-6 lat i tyle samo lat robią wszystkie te filmy, to jest a hmm. No mogą znaczy, no, absolutnie. Znaczy nie, oczywiście Blizzard jak najbardziej tutaj no, zasługuje na jakieś wyróżnienia w takim zestawieniu. Z tym, że wiecie co? Mm, nie wiem. Fakt, fakt, tak, dobrze. Tutaj z kupują mnie w pewnym stopniu, że. A, sobie w Warcraft'a. E, ale. Nie ja Znaczy, nie, wiecie, że ja nie jestem fanem ogółem mm, biery. E, tego studia, ale no, muszę przyznać, że tak, no, to mam przyznają oczywiście rację, że Blizzard, jeżeli chodzi o filmiki, no to, to, to jest miód, ale nie wiem czemu, ale ży żywię jakąś taką nie, tak dziś wewnątrz, tak, tak blisko mojego serca, taką nienawiść do, do ich gier. Nie wiem czemu, z wiłą tym Zakamuflowana opcja niemiecka i tyle. Dokładnie. Najprawdopodobniej ten Hans na mnie mówi, że nie. Dobrze. Jakieś inne gry? Ja, Czy... mam, ja mam jeszcze, jeszcze mam parę, to tak pokrótce. No. Z takich gier, za których, powiedzmy, nie do końca przepadam i nie do końca rozumiem, to na przykład Killzone 2, niesamowity trailer, niesamowity trailer też do Killzona 3. Nawet ten nie... w, w, yy... Coś z oczami można było robić, pamiętam na tym trailerze i ja chyba mam to napisane, że można wydobywać oczy. Pamiętam, no. że było. To było dosyć handgelowe. No, więc to, to są właśnie tego typu klimaty, plus do tego też jest to zrobione w tak bardzo kinowy, filmowy sposób, że mnie to kupuje po prostu. tak Ja wtedy zaczynam odbierać zupełnie inaczej tą grę. Eee, o Star Warsach to mówiłem na początku, Kolejny trailer, który mam, to jest na przykład E3, bodajże to samo, kiedy pojawiły, po, pojawiły się trailery Assassin's Creed'a dwójki, czyli nie wiem, to dwa, dwa lata temu? E, hmm. Metal Gear Solid Reason? Tak, Reason. Ja, ja w ogóle wpisałem sobie w serię Metal Gear Solid i, i z tym, co pokazywał Hideo w okolicach premiery czwórki. To jakby te trailery do czwórki też były fajne. Gra już chyba nie była tak fajna, niestety nie miałem okazji zagrać, no. bardzo chciał. No. Ale no były świetne i ja po prostu uwielbiam te trailery do Metal Geara za, za generalnie uwielbiam Metal Geara za, za fajną muzykę, za głos Davida, który tam mm, dubuje Snake'a, to chyba nie jest, Voice jest Snake'a tak naprawdę. Ale jeśli chodzi o Ryzen, to też było spoko, bo chyba głównym atutem było do trailera, że, że pokazywało, że można dużo rzeczy przeciąć. Tak, no tam tak. mnie po prostu rozwalał taki, wiesz, bym e, powiedział, gameplay interaktywny. Mocno. Mm. że to, to, było... to był ten trailer z, e, z przecinaniem Arbuza? Tak, możliwe, że tak. tak. Tak, no to był taki, wiesz, taki, który. E, puścili na E3, na konferencji i wszyscy wow, nie? Mm. Jakie zajebiste. No i to, to właśnie też chodzi o taki efekt wow. E, kolejne. Fallout 3 e, tak. e, i ten filmik z propagandą antyatomową, tak? Czy tam tak, do ale też ten, ten filmik z odjeżdżającą kamerą i z, z, z medną nutą z lat 40. -tych. Tak, dokładnie. Jeszcze mam... I... Do... No mów, mów. W ogóle ten, ten trailer stał się niedawno sławny jakby w zachodniej Europie był mały przypał z tym związany, ponieważ jakiś, nie wiem, człowiek, który jest sympatykiem PJN-u zrobił sobie taki trailer, który jakby miał reklamować tą, tą partię. I właśnie zrobił właśnie w takim stylu jaki jest trailer do Fallouta trójki, jeden człowiek z Polski to wyczaił, wyślał, wysłał do redakcji Eurogamera i pojawiło się to na głównej stronie, jako że to jest oficjalny, ten fanowski jakby trailer PJN-u, tak, no. zrobiony na modłę Fallouta, jest oficjalnym trailerem tej partii przy wyborach. A, spotem, spotem reklamowym. Sorry. Spotem. I... Trailerem partii. Trailer party, sorry, sorry. No i generalnie niektóre jakby growe media w Polsce pisały o tym, znaczy growe portale. I niektórzy jakby zwrócili uwagę na to, w ogóle już czytelnicy na, na jakby przy oryginalnym wpisie, którzy jakby byli bardziej ogarnięci pisali, że to nie jest oficjalny spot reklamowy, tylko jakiś fanowski. No ale niestety no, polskie media growe nie są tak Świetne, żeby przyszedł niektóre kom komentarze podpisam na zachodnim blogu i po prostu przepisują na pałę i rodzą się jakieś błędy. No. I dowiaduję się takich rzeczy na przykład. Nie jestem sympatykiem pewny, ale chcę, żeby była jakby, jakby sprawiedliwość, tak? No i Polska jest najważniejsza. <śmiech> Dobra, mam jeszcze, mam jeszcze dwa tytuły. Jeden nowszy, czyli Mass Effect 2. Tutaj generalnie to nie ma o czym specjalnie mówić, on jest dobry po Epikowości. prostu, ten trailer, tak, on jest epicki. I coś, co udało mi się wygrzebać w pamięci, e, z poprzedniej generacji konsol, e, Final Fantasy X. Dla mnie to była miazga totalna po prostu. Ja wiedziałem wtedy, że muszę tą grę kupić i że to będzie Final Fantasy w który przejdę tak samo, jak przeszedłem siódemkę i ósemkę, nie? Że po prostu mnie wgniecie w fotel. Nie wiem czemu, bo był na maksa pedalski po prostu ten trailer. I generalnie, wiesz, na pierwszy rzut oka tak mi się wydawało, że nie, no to jest bez sensu zupełnie, nie? Ale potem sobie pomyślałem, nie, no kurczę, w sumie fajnie, nie? Taka gra pod wodą, w piłkę. Proste, plus, plus te trailery są zawsze też tak, no Final Fantasy jest zrealizowana na takim poziomie jak Blizzard, tak? Więc tam... O, części Ale trzecie, ale. Ósmaj, nie było się zaczęła przeczepić specjalnie. A w, nie wiem, to znaczy nie już to nazwać zwiastunem, ale Far Cry trójka i monolog o szaleństwie. No jak dla mnie, no. Drobi na mnie wrażenie i na pewno przykuł moją uwagę, jeżeli chodzi o ten tytuł i, i, i kto już po niego ponył oczywiście nie sięgnę w tym momencie. A kupić Far Cry. Tak, kojarzymy, tak. To, to właściwie to był gameplay, a nie chyba trailer tak naprawdę. Znaczy no, no, tylko no, tak tak w no, no dokładnie, no pokazali to po tym razie na trzy bodajże, więc mm -hmm. było, nie było jakich jakichś tam zwiastów, ehm, może nie z kilku zwiastów, zwiastów. No, ale mimo wszystko, e, no i ten gości, który był, e, no w nie było ogólne na pała, ale miał takiego fajnego jerokeza, e, mówił o Chalence, no, why not, no. Mm. Całkiem spoko, bo szczególnie, że trailer, ten, ten trailer i w ogóle ta gra była jedną z niespodzianek, E3 i no, nie wiedzieliśmy no, no. o tym wcześniej. No. To myślę, że to jest całkiem spoko seria. I, I należy się kolejna część, jeśli ktoś jest fanem. Dawno już nie mieliśmy tej, e, odsłony tej serii. A jeśli mogę rzucić jeszcze jeden trailer od siebie, który po prostu kiedy pojawił się, zostałem totalnie zmieciony e, i powiem później dlaczego. I chodzi o trailer do Deus Exa Human Revolution. To no, jest pierwszy no, trailer, ten, w którym jest mnóstwo, mnóstwo jakichś odniesień do sztuki, do filmów takich mm, cyberpunkowych, gdzie, gdzie po prostu dowie, dowiadujemy się, że powstaje taka gra jak Deus Ex I, i w momencie, kiedy zobaczyłem ten trailer, mówię wow. Później przeczytałem, no, później przeczytałem no, jakby no. analizę tego trailera, czy traileru, nie wiem, jak to odmienić do końca. Ale tam jest Cała jakby moc różnych właśnie, tak jak powiedziałem, odniesień do, do sztuki renesansu, do sztuki baroku do sztuki właściwie bardziej renesansu, chodzi o kolory, chodzi o, nie wiem, o światło w tym trailerze, chodzi o jakby jakieś odniesienia do mitów nie wiem co, co tam jeszcze, no tego jest ogrom i dlatego lubię też takie trailery, które e, jakby oglądasz za pierwszym razem i no dobra, wygląda spoko, ale jak oglądasz później analizę, nie wiem, na IG nie, chyba są jakieś analizy albo na innych jakby takich większych e, stronach, portalach, a. blogach I, i tam jakby fani tej serii e, wyciągają fakty na, na temat tej gry z jakichś małych po prostu urywków tak? i no, nie, to jest no no i no, to jest po prostu spoko. Ten zwiastun, możesz to bo analizować bo... któryś raz i masz coś nowego za każdym razem. No, no dokładnie. To jest tak samo jak, jak sama gra w sobie The Deus Ex Human Revolution. To jest dlatego, dla, to jest dlaczego w ogóle, nie wiem, się na grę właśnie ten zwiastun, a powinien być takie kolejne tak de facto, które były spotami o, Tak, kampania e, reklamowa była konkretna w tym przypadku. E, czyli mamy zwiastun gry, który tak de facto z firmę, która występuje w grze, dla której pracujemy, czyli Seraph Industries. Kto jest odpowiedzialny właśnie za nie wiem, te implanty? Tak to można w szczepę, dokładnie. Bo po polsku to chyba jest okablowanie, odrutowanie. Odrutowanie. Tak, jeśli dobrze kojarzę. Nie nie miałem przyjemności zagrać tą grę, ale myślę, że kiedyś zagram. Chociaż ja, jest cholernie trudna to... do stalakowania. <głos> <głos> Musiałem to powiedzieć. A jeśli chodzi o takie trailery w klimatach Deus Exa, czy Deus Ex, nie wiem, mniejsza, Samarytanin, demo Unreal Engine czwórki, jeśli tak mogę powiedzieć. Pamiętacie no. to demo? Ja Blade mm. Runera. Mm -hmm. tak Blade Runnera? Mhm, tak. No. Jest świetne. Chciałbym zobaczyć grę w, w tym klimacie, ale to jest pieśń przyszłości, niestety jak na razie. Um. A, ale Blade nie będzie taka bardzo Blade Runner? E, słucham? Blade czy... 2. Okay. O, Prey hmm. też ma świetny trailer i, i też myślę, że będzie w takim klimacie... Blade, Runner, Blade Runner'owym, ale Samarytanin bije wszystko jak dla mnie w tym momencie, jeśli chodzi o klimat I, i grafikę, ale tak mówię. No dobra, coś jeszcze Bartek? Czekaj, rzucę jeszcze czymś z rękawa chyba. Heavy Rain, podobały mi się wszystkie trailery. Były co prawda trochę takie pompatyczne, ale był tam jeden naprawdę fajny trailer z tym ojcem, który po prostu był skupiony na, na postaci tego ojca który stara się coś zrobić z tym synem. I, I świetny, jakby dla tej gry chciałem kupić PlayStation 3, ale niestety nie miałem okazji kupić. Nie mam aż, aż tylu funduszy, żeby sobie pozwolić, ale ja mam nadzieję, że kiedyś w to zagram. E, Wszystka, cała, cała seria trailerów do Team Fortress Wiki. Z fajnym, fajnym klimatem, fajny, dużo humoru. Można z nich naleźć. Niestety ten trailer, jeden trailer to jest Prezentacja jednej klasy, tak. Niedawno dostaliśmy zaległy trailer do postaci medyka, jest świetny. Czekamy na, med, na trailer Pyro. Generalnie wszystko jest spoko, bardzo świetnie w to pomyślane i, i lubię. I to wszystkie trailery są wykonane na jakimś silniku gry i to, to są specjaliści no, potrafią to zrobić. Przykładowo od razu e, na samym, na tym samym podwórku e, to portal dwójka. Przecież o. w to też. Na... Jedynka do zmienia, problemy. Dokładnie to, Jedenka zmiana, fajne. to, to, to tak samo. E, czyli teoretycznie nie wiem, też reklamy, mm. ale mm. No, po prostu poezja. No, tak na pewno przypomniałem takim wyrafnywanym humorem. E, no, ja po, po, no, ja nie sięgnąłem po grę, także to też może nie wiem, świadczy o tym, że nie wiem, <ścoughs> ich cel został osiągnięte, na pewno zapamiętałem ich zwiastunę, że no, są relacje jeżeli chodzi właśnie o, no, o portal, to kojarzę. Portal 2. No to co, to Dobra. chyba z wypsza... tyle? Nie Ja wiem. jeszcze tak, jeden tytuł, jeśli tak, mogę. Mogę, eee, mogę, mogę. Myślę, że ten trailer i generalnie ta gra wywołuje więcej bunerów niż Pamela Anderson w latach 90 kiedy biegła po plaży. Eee, chodzi o Skyrim i, i ten pierwszy, kiedy no. jest tylko ta ściana i rusza się smog i mamy jakiś głos z offu, ale no, to, co tworzy, że ten trailer jest świetny jest po prostu muzyka, która jest genialna. I później gdzieś z tym następny trailer, gdzie, gdzie widzimy mm, Dragonborn, nie wiem jak to będzie po polsku, jak to jest oficjalnie jakby i, i, i jak zaczyna się walka ze smokiem, też jest bardzo spoko. Generalnie czekam na Skyrim i nie mogę się doczekać. Sky, Sky, Skyrim, Skyrim to jest taka, nie wiem, moglibyśmy na ten temat rozmawiać przez przez nie parę, parę odcinków, temat tematu nie wdzierpali, także... Um, tak, to, ja, Będę starał się posłuchać ten tytuł, bo jeżeli po niego sięgnę, to po prostu Konkurs. nie mnie z <grym> I nawet ma już polską stronę, więc to już jest niesamowite. Tak, tak już jest polska strona: Games for Windows, Xbox 360, Skyrim. No. A graliście w Morrowind? Grałem w Morrowind i pamiętam strasznie, jak grałem długo w Morrowind, i to było świetne. A ktoś mi ukradł Morrowinda, pamiętam. Ktoś ci ukradł? A to nie ja na pewno nie. Miałem oryginał, zajebali mi. No to spoko, możesz kupić za trzy dychy, nie? To no. chyba nie... Teraz to tak. tak Teraz wtedy... już nie chcę grać w Morrowinda. No, też bym chyba nie chciał. No, jest niestety... bardzo no dokładnie. Teraz, dokładnie. W tym momencie. Ale w momencie, kiedy grałem w nie, nie mogłem się oderwać no. i chyba przez bity miesiąc tak hardkorowo chciałem w ten tytuł. Więc... Dobra, Bardzo. słuchajcie, przejdźmy teraz do Battlefield, tego... Battlefield trójka, trailery, też są, urywają dupę po prostu. Battlefield 3, tak? Tak, i mam dobrą wiadomość, to znaczy dobrą wiadomość dla mnie, nie wiem, jak dla was, ja czekam z wieszanymi izolorem, czekam na betę trójki, która, tutaj mam specjalny zegar, <śmiech> już w tym momencie, kiedy <śmiech> nagrywamy za 56 godzin dla posiadaczy edycji jakiejś tam Medal of Honor, Honor a dla zwykłych ludzi, czy dla takich, którzy nie mają zbyt wielu pieniędzy i czekają, aż beta będzie dla wszystkich za 104 godziny. W momencie, kiedy ten podcast się pojawi, już pewnie jest, albo będzie bardzo... grubo. Będzie grubo, ja... Będzie grubo. wiesz mówić o trailera GTA 4, ale to chyba nie ma co I Mnie ta muzyczka też, znowu wracając do muzyki, tak na szybko właśnie w Battlefield 3, pod koniec, takie pasy, nie... Tak, to mm. opatykował. I ty zawsze to jest przy logo, tak. To jest zawsze, prawda? Takie właśnie jedno motto, które jest zawsze w każdym e, po prostu. Jeżeli się napisali, jest, prawda, nie wiem, tysiące ludzi, wszyscy właśnie jedzą wywalone i pod koniec właśnie te, te... Nie, no nie, <grym> nie ma ale, tak, ale po prostu no, mają mnie w tym momencie. Mm. Ale to podobne na temat Modern Warfare. Coś taki dźwięk charakterystyczny jakby dla serii. W sensie no, że był i słyszysz to i wiesz, że to jest Modern Warfare. Tak samo to jest hmm. i wiem, że to jest Battlefield 3. No. Dobry. To źle, jeśli chodzi o mnie i o trailery. Very good. Very good. Eee, słuchajcie. Ja yeah, ja yeah. Max Payne graliście w Maxa Payne'a? No. Pytanie. <laughs> A czekacie na trójkę, bo szczerze mówiąc, ja już no, zapomniałem o Maxie Payne i. Czy wiesz, co no właśnie, tak? Bo to była gierka, która wprowadziła tak zwany bullet time. Który I, był, który był po, Tak, który potem był wszędzie. I, I teraz jest takie pytanie, czy tak naprawdę ktoś y, normalny jeszcze czeka na Maxa Payne'a? Bo Że ja pamiętam... Wiem, ja jeśli jeśli ja... definiujesz normalność czekają na Maxa Payne'a, to nie jestem normalny. Absolutnie czekam na grę. Czekasz? I... Tak, ale tak, także kurczę, pamiętałeś, bo wiesz, bo Media na przykład yy, yy, amerykańskie, tak, czy europejskie sprzedają to w ten sposób, że wiesz, goście siedzieli 6 lat i wszyscy czekali aż Remedy zrobi Max Appay na 3, nie? I ja uważam, że tak kurde, no nie było, no niestety. No nie było, no wiesz co, ale generalnie, no trochę przez sentyment, bo pamiętam doskonale jak grałem w jedynkę i jakby wtedy, wtedy intensywnie grałem z bratem w tą grę i bardzo nam się podobała. Później jakby odkryłem, że to było coś więcej niż napieprzanie I, i fajna stylizacja Noa, tym kinem takim trochę detektywistycznym też i to, to chyba wszyscy pokochaliśmy Max Payne za klimat i mm, drugim jakby takim elementem, który bardzo polubiłem Max Payne był Ballet Time, o którym wspomniałeś i stawki te przerywniki komiksowe, gdzie po prostu kolejne A jakby wydarzenia. I narracja, nie? Narracja tam... też I głos ten samego Maxa Peina tak. I, I te jazdy, które miały jakby po, po tych różnych rzeczach więc więc tam był <śmiech> gierny, <śmiech> do końca To było zajebiste. A woliliście jedynkę czy dwójkę? Bo ja na przykład jedynkę, no. Ja też jedynkę, ja tak. też, też zdecydowanie. Tu tak, jakby mi się nie podobał design tego Maxa Payna, to przede wszystkim Tak, niepotrzebnie właśnie zmienili model tej, tej postaci. Ja w ogóle pamiętam, że my z kumplami graliśmy w Maxa Payna i przechodziliśmy go na czas, to przejdzie <śmiech> szybciej te <ta> grę, <śmiech> Co było po prostu niesamowite, nie? Jak tam były bite rekordy, kto szybciej, kto szybciej przejdzie całą, całą gierkę. I co, teraz będzie trójka, jak myślicie, wymiecie czy, czy nie? Bo. No. Znaczy, wiesz, na ja razie, powiedzi, to, bo no. widzieliśmy tylko kilka screenów, które nie no, zebrały też jakoś zbytnio pochlebnych, nie wiem, recenzji, czy tam powiedzmy opinii e, w sieci, e, ale no, znowu zawrzało, za no, no, będzie trójka. E, tylko, że ja jakoś ze swojej strony, jak mam być szczery, to w ogóle na nie nie czekam. To jest zupełnie poza moim radarem ten tytuł. I, I szczerze wątpię, że po niego sięgnę. Chyba, że rzeczywiście pojawi się zwiastun. Wracając do I będą do dobre recenzje. Który udzieli dupę i właśnie recenzje będą na poziomie deusexa. No to okej, okay, why not? Mm. No bo właśnie, jak, jak teraz patrzę sobie na screeny, to faktycznie one są takie... Ja Wiesz, bym je określił to... jako bezpłciowe. Takie są. Ja, ja bym określił jako odejście od klimatu Noise skupienie się na jakichś większych kolorach, większej palecie barw, to w ogóle pomysł, że Max ląduje gdzieś tam, nie wiem, w południowej Ameryce, tak? I, i biega i jest roślinność. Nie wiem, dla mnie Max Payne to jest gra, w której jesteś w Nowym Jorku i tylko tam powinien rozgrywać się Max to Tak, i, I, i żółty, wszędzie żółty. Jest, Ta. wszędzie pełno zbirów, żeby tylko wiesz, skosić ich ze swojego MP5, a nie jakiś, nie wiem, biegać za Kolumbijczykami i strzelać do nich. Nie, to nie Uncharter. Na no to w dupie. E co to nie jest Far cry. No to też nie jest Far Cry. E, wiesz co, no głównie to przez ten sentyment, że lubiłem bardzo jedynkę. i, i, i, i coś, Kiedy wspominałem sobie o Maxie Penie nie wiem czy to dobry moment, żeby o tym mówić, to nie wiem, kojarzycie taki film Payback? Ja jak to się po polsku nazywa, z Melen Gibsonem? Tak, mm -hmm. tak, tak. To dla mnie to, to była ekranizacja Maxa Payne, nie wiem dlaczego. Ale to, to zupełnie to są inne daty, ale ten film jakoś bardzo mi się kojarzył z Maxa Payne przez klimat, przez głównych bohatera i tak dalej. Więc po, mm, powiedzmy sobie, że Max Payne 1 to jest właśnie taki payback, a Max Payne 3 to jest coś takiego jak Man in Fire z Denzelem Washingtonem. Kojarzycie też? Człowiek w ogniu? Takiego. Tak, mhm. tak. No, I mniej tak, więcej to no, była no. jest taka, jak będzie w trójce. W Mac się że jest jakiś były ochroniarz coś tam, coś tam i literalnie zajmuje się ochroną jakiegoś tam bossa, nie? No, oba filmy są spoko, ale no, inny klimat zupełnie i zdecydowanie bardziej lubiłem ten klimat fajek. No i tyle. Bo jeszcze wiesz, bo, bo jak się właśnie. Bo Max Payne miał to do siebie, że odpalałeś tą, tą grę i widziałeś ten komiks, narrację od pierwszego momentu tak naprawdę, nie. Wchodził ten głos Maxa Payne'a, który opowiadał swoją no. historię, swojego życia w takim klimacie właśnie... Ty, mówisz właśnie noir, nie? Że to jest wszystko takie kurczę trochę e, ponure i, i taki mocny klimat detektywistyczny. Mhm. A teraz jak patrzysz sobie na te screeny, to znaczy ja się boję tego, nie? Że to jest gra, e, którą wydaje Rockstar, nie? A wiecie, jakie wydaje gry Rockstar? Dobra. Bo, tak, dobre, no. One Dobra, są dobre, ja bym, okay, no, tylko... Co, Wazja, on... nie, nie, nie myślę, że to będzie handbook, to są, ale, ale, ale, ale boję się tego, że ta gra e, straci trochę takiego m, indywidualnego wyrazu, nie? Tak jak wtedy ten Max Payne był gierką, której nie dało się z niczym innym pomylić, tak? Mhm. Chciałeś no, no, Violet tajmy i odpalałeś Maxa Payne'a. Jak odpalałeś Unrilla, załóżmy, nie wiem trójkę i miałeś bullet timer y, to one były chujowe w porównaniu z tymi z Maxa no, tak. Payne'a. Bo te w Matrixie też były słabe później. Wsz wszędzie były słabe te bullet timer y w porównaniu z tymi, z tymi z Maxa Payne'a. Nawet w dwójce były słabsze. No, ale nawet w dwójce były Ale dosłownie, po co sięgnęliśmy po Matrixa, nie Matrix Game Muret zdaje, no był bardzo zajebisty w Maxie no to tutaj tym bardziej no, Dokładnie. i trzeba oddać to, że jakby bez Matrixa nie byłoby Maxa Payna. też poza tym Nua, czuć tą ostrą stylizację Matrixem nie, nie aż tak ostrą, że mamy tam maszyny i tak dalej, ale skóra no, ale te płaszcze tak, tak, te, te kafelki Wylecza w metrze. W, w, w odpadają, w, w odpadające w, w, wszystko. wszystko co możliwe no, Dokładnie. no gierka, była, gierka była mocna, czyli co, w sumie trochę czekamy na Maxa Payna 3 no tak, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Myślę, że wiesz co, teraz rodzi się pytanie, czy jakby słyszałem, że mają być jakieś zmiany w mechanice, ma być system osłon, tak? Też nie wiem, co no wiesz, ten balet na pewno będzie. Musi być system osłon, a nie, niekoniecznie musi być skakanie, nie? Teraz jest taka nama moda. I na pewno będzie kamera, kiedy będziesz celował tak z nad prawego ramienia. Tak, tak, wiesz, musi być system osłon taki, wiesz, że jesteś 20 metrów od tej osłony i jak naciśniesz przycisk, to on już się przykleja, nie, wiesz, to jest taka animacja to, to już. Widzieliście? E, nie, bo Dead Island. Hmm. Gdzieś, nie, nie na Steamie chyba, a choć może nawet na Steamie, um, wyciekła jakaś wersja deweloperska. O, nie, to była, była, no, była wersja Xboxowa do ściągnięcia na Steamie. Tak, tak o, była bo... wysłana na, na serwer, tak, więc oni wysłali to na serwer, jakąś wersję taką kodową, tak. Nie, nie, to jak. Tak jest a propos ma... dziwnego skakania i animacji postaci. No, nie? <głos> <głos> Widziałem ten filmik. Gdzie postać przypomina szympansa. Nie, nie o, o, Ale ruchu. to tylko słuchałem tego, rozmowy mm, poligami właśnie z chłopakami z Techlandu, to tylko trzy godziny, to się nic nie stało. Nie stało. Wszystko, Wszystko okej. Okay. Potem wyszedł update, wersja pecetowa już była do ściągnięcia w Stanach. E, dobra, to teraz też taki temat może tego, na co czekamy. Eee, to już bardziej tak dla mnie i dla Grześka. A to jedę tak... do łazienki, za chwilę wracam. Dokładnie. Eee, czyli... Ale nie, o Resistance też coś mogę powiedzieć. No Resistance 3... I ja Resistance wrócimy już... Dokładnie. A teraz Dead Island, rozumiem, tak? Na tapiecie. Dokładnie. Re resistance 3. Pff, grałeś w ogóle w Resistance 2 i 1. Ja na przykład nie grałem, iż nawet nie chcę nie. się kupować tych gier. A to dlaczego napisałem o tym rezystansie? To to, że była całkiem niezła kampania w sieci i dużo się o tym pisało. Nawet była w telewizji, ale co jest najlepsze, stary, ja się ostatnio znalazłem w Empiku i zobaczyłem, że ten rezystans już jest na półkach sklepowych mhm. i wtedy do mnie dotarło jak bardzo leje na tą grę. Co mhm. Ja na też leję to ciepłym moczem, takim szerokim sumieniem, um, ale trzeba przyznać, że no, no też w końcu zwrócił moją uwagę gdzieś tam w jakimś stopniu. Nie no, trailer, też, trailer nie... był zajebisty, ten polski przynajmniej. Tak, Widziałeś porównanie tak, polskich tak. z zagranicznymi. Pewnie, dokładnie. Ale, ale się, powiedzmy, ja sens ten zwiastu i, i to, że on oczywiście jest gdzie byś się nie obejrzał, jako gracz gdzieś tam jest e, promowany, czy to w sieci, czy to w telewizji, w gazetach, i tak dalej, e, branżowych. Um, no i, nie, wiesz, ten, bo to jest gra e, Insomniak, jak dobrze kojarzę. Oni wiedzieli, tak, ten tytuł od, od samego początku. E, I to był taki, nie wiem, taki underdog, wiesz, taki ekskluzyw, e, ale jakoś nigdy właśnie nie zwracał mojej większej uwagi. Dopiero teraz w Trójce, gdzie to już nie jest e, taki, nie taki w cudzysłowie film o Wojence, czyli jest paru żołdaków i oni tam prawda, teraz e, oddają swoje życie za naszą planetę, e, co jakoś zupełnie do mnie nie przemawia. Jakoś nie, nie, nie, nie potrafiłbym się w to wkręcić. E, to teraz właśnie w Trójce historia, wiesz? I dlatego ona ta gra zwróciła moją uwagę, bo historia w Trójce jest bardziej taka e, właśnie nastawiona na niezgościu, Którzy chcą ratować swoją rodzinę. On nie chce ratować planety. planety, chcą ratować tylko dwoje ludzi. I, I to mnie jakoś tak kupiło. Oprócz tego fajne narzędzia Zagłady w grze. Wiesz, no, ja zawsze mimo wszystko kojarzę po no, krótkim, bo krótkim, ale mimo, mimo wszystko w czasie spędzonym z jedynką i dwójką. To insomniak właśnie kojarzę z fajnymi gadżetami, jeżeli chodzi o narzędzia Zagłady, czy jeżeli chodzi o po prostu o, o giwery, o no, snurę. Um, oni to zawsze robili bardzo dobrze i patrząc i, i na zwiastuny, e, i nie wiem, gameplay z trójki, e, no, nie, nie będzie to inaczej w tej, powiedzmy, nie ostatniej odsłonie, bo nie wiem, czy to będzie teologia, czy nie, e, ale nie wiem, chyba, ja to tak przynajmniej odbieram, że chyba na to się zanosi. Um, i, wiesz, te, te dwie rzeczy, czyli historia, która jest taka troszeczkę bardziej przyziemna, plus e, te no mówię, fajne zabawki, jakoś e, no mówię, zwróciły moją uwagę. Czy sięgnę pod tytuł? Pewnie nie, e, ale chociaż już no, nigdy nie wiadomo. Może będzie jakaś fajna przecena w e, tym piku, albo nie, wiem, skuszę się na tyle Sony. W tym piku nie ma <laughs> fajnych a... przecen. Nie ja wiem, Ale że... ja mam jeszcze kupony 30 mi... 10%. <laughs> A ty, bardzo co sądzisz czy... o, o, o tym Resistance? O, le Resistance? Le Resistance. <laughs> e, wiesz co, no trudno mi powiedzieć cokolwiek mądrego, jeszcze nie grałem w tą grę, ale powiem, że z tego, co widziałem na filmikach, podoba mi się e, grafika, która jest całkiem spokojna. A nie, nie, nie uważasz, jak patrzysz na przykład na te trailery, że e, trochę to przypomina Gearsy? Bo jak dla mnie ta, ta gierka się sili na taką odpowiedź trochę na Gearsy. Mm, no nie, wiesz... Z... Nie, to jest to, podobny klimat taki. No, ja, ja że tak... po prostu kolory są podobne, jakby paleta barw jest bardzo podobna, no to nie wiem, czy to jest dobra odpowiedź na no, Girsy w sensie no, czy, czy te gry należałoby porównywać. O, Wiesz, no wiem. jest, nie wiem, nagle pojawiają się obcy, kamera, nawałnica główna, za przeproszeniem i, i z części na część jest coraz gorzej, prawda? Czyli ludzie przegrywają, no i teraz trójcem no okej, okay, w końcu nie wiem, To żeby... dla mnie takie wszystko, no nie wiem, pompatyczne troszkę, no ale no nie no. Why not? No słuchajcie, no. Why not? No najgorzej sprzedamy, no. Naj najgorsze, najgorsze mówię, naj najgorsze i zarazem najlepsze w tym wszystkim było to, że mówię, że jest tak zajebista kampania wszędzie, w sieci, w telewizji, lecą te trailery. Ja nawet nie wiedziałem, kiedy ta gra się pojawi, nie? na ja też ktoś... w tygodniu. Ona już jest stara, ona już tak, jest wie. w sklepach. I wiesz, I była nie... naprawdę dobra kampania reklamowa. Tak, bo ale ja to... w ogóle, ale ja w ogóle, wiesz, to, to, co jest najlepsze, nie? Że jest ta kampania, ale i tak wszyscy leją na ten Resistance, Bo ja stałem w Empiku, patrzę, o, Resistance już jest na półce, nie? a jakiś tam powiedzmy nasz polski chujowy Dead Island, to ja wiedziałem konkretnie, kiedy się pojawi, którego dnia. Wiesz. No bo to jest Dalej czekamy. Dead. Nad z utęsknieniem na kuriera, także... ten <głos> <Mój> kurier przyszedł. <głos> A, Bartka kurier przyszedł. <głos> no bo Dobra. Tak... Dobra, to może właśnie... Tak już... Jeśli mogę zadać pytanie, o jeśli to nie jest zupełnie... Ni jakby, może tutaj, do, nie wiem, bardziej, chyba Grzesiek ma większe doświadczenie, jeśli chodzi o PlayStation 3 i granie po sieci, bo Maciek nienawidzi grać po sieci. E, to, to wiem. E, czy... W sensie zastanawiałem się, bo spójrzmy na to w tak, ten sposób, że na przykład na pececie jeśli chcesz pograć online no tak hardkorowo masz Counter Strike'a, tak, czy tam nie wiem, no co tak. jest takiego hardkorowego z FPS. Dobra, Counter Strike jest absolutnym liderem jeśli o to chodzi. Na x masz, nie wiem, Halo, które Halo. po prostu... No, mówisz Halo, no to wiesz, że to jest Xbox, o, że to dużo to? ludzi to gra hardkorowo. A, a, a czy jest coś takiego, jakiś tytuł, który jakby jest prawdziwym jakby hitem na Playstation 3, jeśli chodzi o online i że wszyscy się... Gdy to się to wiesz, to, a, to, gdybyś powiedział nie Killzone, nie, no nie, nie, wcale nie pomyślałem, że to jest takie oczywiste odpowiedź na twoje pytanie, bo gra oczywiście jest jak dla mnie wymiata, bo po prostu, jeżeli masz PS3, to z grzech nie posiadać tej gry i, i nie przejść dwójki, trójki. Ale e, na pewno nie kojarzy nam się tak, tak od razu, jak, jak, jak Halo. No, jeżeli ja kupiłem sobie x to było dla mnie to oczywiste, że pierwszy tytuł, który kupię, to będzie właśnie Ridge, Nic innego. E, w przypadku z kolei PS3, no wiesz, mamy wszystkie Uncharted, e, też jakieś inne ekskluzywy, właśnie Heavy Rain. Em, ale wracając się do, do tej sieciówki, to kurczę, nie wiem, może ja jestem jakiś troszeczkę nie, niedoedukowany, ale w tej, tej, tej materii na PS3, ale właśnie nie mogę podać ci takiego... Ja nie ci powiem jaki to jest. Hmm. No. Modern Warfare, stare. No, ale chodziło mi o Exa. Nie ale... ma, no to Fat Princess. <śmiech> <śmiech> <śmiech> <śmiech> sieciowy shooter. <śmiech> to jest, no jest, no. A Trochę strzelania z to to. jest, no. Nie e... w sensie ja nie chcę jakby, wiesz, się śmiać z tego, że nie ma na PlayStation Nie, wszystko, powiem, po ci, powiem, ci, powiem tego, ci, jaki to? jest y, minus, tak? I, i dlaczego tak jest, jak jest do PlayStation 3 nie dostajesz na początku headsetu tak myślisz, że to jest wszystko nie, że oczywiście, nie oczywiście, stary jest przez to tak słabe community bo y, jaką masz, jaki masz fan, stary y, z grania z anonimowymi ludźmi w Killzone? To jest tak, jakbyś grał z botami, które cię bardziej wkurzają, nie? A mimo Zresztą, w... panie, ludzie są bardziej nerwie niż no, boty. A, a w sumie, wiesz, na, na Xboxie wszyscy narzekają na dwunastolatków, tak? Ze Stanów, którzy tam drogą. Oh no ale, ale ma to jakiś klimat, stary. Tego na, na psn <śmiech> nie, tak, nie zobaczysz ludzi nawijających. Tego nie ma. Wiesz, no jak grałem, stary, w... NFS-a tego, o a to... którym mówiłem tydzień temu i. Sorry, ty tak teraz masz Maciek. E, nie masz tutaj naprawdę super rację. Teraz tak jak ty o, tym, to, o tym wspomniałeś, to skojarzyłem właśnie, co mnie tak irytuje od, e, w graniu na x Właśnie e, ktoś, kto non też komentuje. Ja po prostu z PS3 tego nie znałem. To by, była cisza. E? No ja, ja się w nosko, tak, tak. Jakaś jedna może dwie osoby jak grałem w, nie, w Call of Duty w Modern Warfare, ale tak wiesz tam spora wiecznie, ale jak odpalasz X i grasz Halo, no to, to jest każdy, praktycznie każda osoba w, w meczu no, ma hece. Także... No ludzie tam drą mordy, no generalnie. Znaczy, to wiesz, to jest. tam drogi, ale to są na ogół właśnie Brytyjczycy w wieku 11 do 14 lat, także no, my, no, to, jest, to jest takie irytujące, więc co gdzieś ja dzisiaj ale tak chciałem tylko potwierdzić, że jest e, ale, widzisz, ale, ale widzisz, to jest e, irytujące, tak, ale z drugiej strony tego na PSN nie masz i no, nie ma takiego klimatu, tak, bo tutaj no, ale... czujesz, że z kimś grasz jednak, nie? No, na no ile masz tą społeczność, no bo te wszystkie dwunastki, czternastki się tam wiesz, gdzieś, prawda, się ustawiają, obie ustawki. To <laughs> e, 12 i ten. To old. To old? Tak, 12 kategorycznie. Tak, a ten, to, to, to może, nie. No, tak, Także wiesz, ja, ja myślę na przykład, że największym takim shooterem chyba. Na, na PS3 to jest jednak Killzone nie? i w to się gra najwięcej z ekskluzywów, ale generalnie myślę, że ludzie grają w Modern Warfare na no, konsolach. To prawda, to wszędzie. No, I ale... te ekskluzywy to jest już taki, bym powiedział, trochę archaizm. Hmm. Ale ciągle są ważne jakby w, w napędzaniu, jakby w reklamowaniu danej konsoli i ekskluzywy nie no jasne, no. to. Przecież inaczej wiesz, no, cho choćby, nie wiem, zabijanie się od czasowe ekskluzji na DLC do, na, przez Activision na Xa. Na znaczy nie wiem, kto się o to bardziej jakby zabija. W sensie, mor... no jakby, jakby dla kogo to jest większy interes, czy dla Xboxa, czy dla Activision podejrzewam, że dla Xboxa. A, więc, no, no, tak jak mówisz, no ekskluzywy są jakimś tam jakby pieśnią przeszłości. Kiedy Pamiętam, że za czasów PlayStation 2 i Xboxa i Gamecube jakby to, to był główny jakby powód, dla którego kupuję tę konsolę, właśnie dla ekskluzji. Teraz też, ale dużo jest bardzo gier, które stały się w międzyczasie multiplatformowe. No ale to, tak. wszystko jak czy, czy takiego, jak nie wiem, Shadow of the Colossus w HD. Mm -hmm. no to się robi ciepło, no nie? Tak, dobra. Albo MGS 1 tylko na PlayStation 3 w MGS Collection. No, dokładnie. Co, to no. Do tego nie wybaczę wam naprawdę. <laughs> nie, niech się wypcha tą swoim, nie wiem, Walkerem, który wygląda strasznie po prostu na, na, na dużej konsoli, a chciałbym za to jedynkę. Szczególnie, że jedynka była już zremasterowana jakby do jakiej, jakby lepszej jakości. Na Gamecube pojawił się Twin Snakes. Taka redycja tej świetnej jedynki, więc czemu nie? Nie wiem. No ja też nie wiem. Mhm. Dobra, słuchaj, Bartek, to teraz. O spójrz... jeśli chodzi o Resistance, jeszcze fajnym polecam no. filmik Rage Quid, jeśli kojarzycie taką serię Rage Quit, ludzi z Achievement Hunters mm. albo Rooster Tape, to są ludzie, którzy zrobili blue, e, pff, red and blue, robią to maszynimę, powinniście kojarzyć e, mm -hmm. i, i wpiszę sobie Rage Quit Resistance i e, generalnie m, jakby seria polega na tym, że ty gra w jakąś grę i się bardzo na nią ścieka i wymyśla fajne, jakby kombosy mm. słowne. Hmm. które e, e, jakby, no, no po prostu się w wnerwia coraz bardziej na daną grę I, i w przypadku Resistance to wygląda zupełnie trochę inaczej i jest trochę takim przytyczkiem w nos użytkowników PlayStation 3, ale jest, co jest ciągle fan, nie, nie patrzę na to jako, jak wyz, wyznanie fanboya, czy, żeby podrzeć łaha z PlayStation 3, po prostu no trochę dystansu i na pewno jest podatek, wpisujcie, myślę, że jest wygodne polecenie. Okej, dobra. Ok, okej okej okej a teraz słuchaj, co dalej? Co dalej w tym planie? Dead Island, bo udało ci się. A mogę jeszcze pograć. mogę Newsika jednego strzelić? Dobra, takie new po pierwsze, a mieliśmy jeszcze rozmawiać o Daszy, o dashboardzie nowym. No. te fajne rzeczy, ale na początku absolutny news, co mi mną chyba nie wiem, było wczoraj, bo przedwczoraj Crisis, 1 jedynka na konsolę. To jest totalnie. I to, że słyszeliśmy o tym, że ma się pojawić Crisis w końcu na, na, na, jeden cel, na, na w pierwszy kraj na, na konsolach, ale premiera już jest w przyszłym miesiącu i mało tego, będzie w, w dostępne w cyfrowej dystrybucji za naprawdę mały hajs, to jest chyba, nie wiem, 1600 Microsoft Points, czyli jakieś, nie wiem, 30 dolców, czy nawet mniej, nie, chyba 20 dolarów, to jest świetna cena, za dostajecie grę AAA, całkiem nie są i, i dostaje się za miesiąc, nie musicie czekać do przyszłego roku, więc to jest taki szoker, jakby na ten tydzień. Pies, of course, obowiązkowo, już nie kupuję sobie, nie wiem, butelki Koli jutro, bez odkłada. Jeszcze chodzi z samego crazy jest był taki dla mnie średni, ale myślę, że, że znajdą się fani, którzy jakby chcieliby zagrać to so, jeszcze raz na konsoli. Czemu nie? Poza tym ma być usprawniona trochę ta jedynka. do pociągnięcia gameplay do tego, co znamy z drugiej części. Więc. Czemu nie? I naprawdę cena jest bardzo zachęcająca. Podejrzewam, że gdybyśmy mogli, musieli za to płacić 40 dolarów i tak by ludzie to kupowali, a jakby za połowę tej ceny, to jeszcze bardziej, jeszcze chętniej. Okay. I jeszcze jeden news ode mnie. Tydzień temu rozmawialiśmy trochę o, o, generalnie słuchałem też pierwszego odcinka, naszego podcastu i pamiętam, że rozmawialiście o PSN Pass, jeśli dobrze pamiętam. No. Online Pass od EA i tak jak Grzesiek chyba powiedział w pierwszym odcinku, że, że on rozumie ich, ale też nie chce za to płacić i w sensie no, rozumie jakby interesy firm, ale no, dodatkowy wydatek to nie jest zawsze to, co go interesuje. No, sumie, tak. Jakby Zawsze też zastanawiam się, jakby, jakie byłoby ciekawe wyjście, żeby wiecie, był, mamy y, sytuację, w której i gracze, i wydawcy są zadowoleni i nie wiem, przeglądają sobie różne takie portale, portale growe i wpadł mi news o e, Saints Row The third. Mhm. A, i mhm. Kojarzycie mniej więcej o to chodzi? No, taki no, tak, tak. No, bo krótko mówiąc, nie wiem, możesz zawodować gościa w armaty i wyszczelić go z tej armaty, więc... No fajnie. <grym> I jakby w tym tygodniu widzieliśmy się, że gra dostanie około 40. Nie, jest tylu. Deweloperzy przygotowali tyle kontentu, że spokojnie wystarczy na 40 tygodni, żeby w każdym tygodniu pojawił się nowy jakby dodatek do tej tak, gry. Tak, tak, tak, tak, Bo I ale, ale nie, y, Tak. Bo, bo to też, to, też mi to jakoś wpadło dzisiaj to, nawet w, w, w oczy i podobno już oni to wprowadzili w trochę w poprzedniej jakiejś swojej grze. Tyle, że, Super, to, chyba. Tyle, że to się nie sprzedało. Tak, specjalnie. i gra była sprzedawana taniej, tak? I, no. i też I jakby też się nie sprzedało. Wiesz co, w momencie, kiedy jakby dowiadujemy się, że ma być 40 tygodni DLC pojawia się pytanie, czy dostajemy grę, która jest wiesz, brakowana. Nie, to jest wartościowym tytułem. Właśnie, i czy developer po prostu będzie to ładał. Wiesz co, Wydaje mi się, że nie. Poza tym po pierwsze jakby mm, to jest dobry jakby wydawca, nie, nie kojarzy go ze zdzieraniem kasy jak robi to Ubisoft na przykład, więc myślę, że, że e, nie dostaniemy jakiegoś niepełnowartościowego produktu, tylko że zobaczcie, że to nie muszą być DLC, w którym znajdą się, nie wiem, dodatkowe, nie wiem, misje czy coś takiego. Po prostu mogą być pierdoły typu, nie wiem, nowe ubrania dla, dla tego awatara, którym poruszamy się czy jakiś nowy tryb do multi, nowy samochód, który możesz dostać. I nie wszystkie te DLC muszą być płatne, możesz je dostawać za darmo. Ale co jest ważne, jakby przez 40 tygodni coś nowego, czyli kupujesz grę w dniu premiery i załóżmy, przejdziesz ją, dobra już nie chcę nic zrobić z nią, wyjdzie tam DLC nie wiem za, za miesiąc, no to poczekam jeszcze i nie sprzedam, bo chcę zobaczyć co jest z tym DLC. A jeśli dostajesz DLC przez prawie rok, to nie chcę sprzedawać tej gry, tak? I, I tak jak mówię, nie zawsze muszą być te DLC płatne, możesz dostawać je za darmo, więc to jest Świetna jakby zachęta, żeby nie odprzedawać gry, którą już przyszliście i po prostu potrzymać ją trochę chyba na tym zależy deweloperom, prawda? Poza tym no, ja, ja myślę, że ja, ja przy tej okazji też sobie pomyślałem o tym, że to jest też takie pójście trochę w stronę tego, co zrobiło Valve przy okazji na przykład tego Free to Play Team Fortress, tak? Że masz gierkę i zobacz, oni normalnie musieliby za dwa lata wypuścić sequel, nie? za mm -hmm. 2-3 lata. A tak mogą sobie podtrzymać taką grę 5 lat nawet, nie, jeśli, be, jeśli to DLC chwyci. Mm. Bo, bo wiesz, bo w, jeśli nie y, pojawi się nowa generacja konsol, tak, to ta grafika będzie aktualna wiesz, to no, no, przez cały czas. jeśli chodzi o Team Forces, no to grafika się szybko nie to że za 10 lat no, tak ta to tak, tak. będzie wyglądać świetnie. Bo to jest po prostu taki styl. No, ale wracając do tematu, Team Fortress jest świetnie jakby sportowane przez Valve i, i totalnie czapki z głów. Nawet jeśli gra była płatna, i teraz jeszcze bardziej, jeśli jest darmowa, oni starają się, żeby ta gra ciągle żyła. Pojawiają się nowe aktualizacje, nowe technologie. nie nie rok dodatków. I nie się no, tego troszeczkę jako taki, nie przerost formy nad treścią, no, ja osobiście lubię Sandbox, Jak, jako, jako gatunek okej. Okay. ale no, raczej podejrzewam, że po tym miesiącu, po tych dwóch miesiącach mam na tej grę dosyć i tak nie no, dlatego byłem, ja przyszedłem, tylko po prostu mnie znudziła I, i, i to nie zmieni chyba nowy samochód, nowy nie wiem, strój, nowa misja, więc... Nie wiem, to nie wiem, do kogo, jaki jest target. Nie? taka rzeczywiście, nie wiem, ten hardkorowy gracz, który musi wszystko odhaczyć. Yy, nie. <śmiech> Więc może, nie, wiem, załóżmy, że odkładasz tę grę na półkę. Nie wiem, nagle masz ochotę zagrać w to i patrzysz, wow, jest dużo dodatków. Nie, po prostu nie wiem, jak cię przekonać, ale mnie na przykład to kupuje. I wiem, że taki model sprawdził się. Chyba oglądam w telewizji reklamy. Nie, to nie jest e trailer do drivera, chociaż wygląda jak driver. Nie, to jest Tiger, <głos> zdecydowanie, ale jest naprawdę zrobiony na modłę tego co znamy z tego drivera San, drivera San Francisco, to jest zupełnie off-top. Ehm, myślę, że jakby to dostarczanie DLC co jakiś czas już chwyciło w pewnym momencie. Nie czekać życie Dragon Quest'a 9 na DS'a, mm -hmm. mm -hmm. no. mm -hmm. więc e, tam gra była jak w zupełności skończona. Po prostu można było w nią grać setki godzin, a co jeszcze lepsze, jakby codziennie jak Logowaliśmy się do tej sieci Nintendo, w sklepiku takim, no, w wirtualnym sklepiku, w grze, były dostępne inne przedmioty, które mogliśmy kupić za walutę, prostu którą zdobędziemy w grze. Każdego dnia było coś innego i można było przez to dobrać jakieś nowe części do naszej akwipunku, nowe, nowe elementy ekwipunku i też co tydzień, jeśli dobrze pamiętam, pojawiały się nowe, questy dla postaci, więc wiesz, no, po prostu masz tą grę, gdzieś sam sobie leży, coś tam mimo palisz, patrzysz, nowy quest, wow, to znowu nie zagrać. Tak samo było z profesorem Laytonem, który wyszedł na 3DS-a, ten tytuł startowy na 3 ds Tam było coś takiego, że co jakiś czas dostawaliśmy nowe puzzle do, do jakby rozwiązania i myślę, że to się jakoś przydaje to jest całkiem niezły pomysł. Nie wiem. Daję. Zobaczmy, parę czy, czy, czy, czy to wypali, no? Okej. Okay. No zobaczymy, okay. no. żeby, bo, bo praktycznie te online pasy i tak dalej, nie, nie lubię dopłacać do, do gry, które już kupiłem, tak samo jak nie lubię DLC, które są po prostu wycięte z gry, które powinny być tam, a, a naprawdę to e, później się sprzedaje za, za gruby hajs i wychodzi do, dochodzi do momentu, gdzie kupiłem na przykład grę za 60 zł i żeby ukończyć ją w całości, musiałbym wydać drugie tyle na DLC. Więc to jest zupełnie w sensu. <śmiech> roku, to... Myślę, że. Swoją drogą myślę, że DLC też ja... powinno być przesadniane po jakimś czasie. No pewnie. Tak samo jak jest z parówkami w mięsnym. <śmiech> <śmiech> Ale... Ale, Ale nie, bo... DLC to są takie parówki, dosłownie. Nie, no ja tego dlatego są to moje porównanie. Ale to sięga wszędzie, to, to jest troszkę głębiej niż, niż tylko dodatki w postaci DLC, no bo kupujesz daleko by, nie wiem, szukać Mass Effecta dwójkę, no kup oryginał po nie kupuj używki, no bo tam już będziesz miał zużyty kod do właśnie darmowych e, DLC w postaci dodatkowych misji. No. To jest, to jest, no, tak jak mówisz, no, oczywiście developer chce, żeby jak najduża gra została w twoich rękach, żeby się jej nie sprzedał, bo wtedy z tego hajsu oczywiście nic nie widzą, e, który zostawiasz w takim... E, teraz uwaga, reklama e, Black Games, czy, czy konsolki u nas w Wrocławiu. No. Kropka, nie, skropka. No. Zobaczymy. nie no. mówi, no, okej. Okay. No, tak tak jestem, jestem otwarty na, e, tak nie tak wiem, tak. Na, na, na swoje sugestie odnośnie tego, że to chwyci. Ok, zapamiętam? Zobaczymy, nie, wiem, za, za te 30 tygodni. E, czy pani będzie głośno e, i grubo, że. Może e, no. No. to zaskoczyło, bo poza tym jesteśmy w takim czasie, kiedy wydawcy spróbują różnych tych metod, jakby na, na z, z, zarobieniu pieniędzy. No tak, więc No wiesz, do DLC, różnych rzeczy. DLC obecnie stało się standardem, nie i nawet no nawet ci nasi tak zwane Polaczki nawet wpadają na ten pomysł, że trzeba. Ja, Czujesz <śmiech> to. słowa. Tak, lubisz to, suku. E, że trzeba, że trzeba sobie to DLC i zaplanować. A czy tak? Job miał akcję we Wrocławiu? Co Wytanie. Czy Job akcja filmu Job? Tak. Nie, to jest ten. Nie ten, to nie do mnie, bo ani z Wrocławia. Ja a, tylko tak przyjeżdżam. Nie, wiem, ja to teraz <laughs> pytam generalnie. Nie nie, nie, tak, a taka <laughs> okay. seria, bo nie wiem. Może Warszawa. Może Warszawa jednak. <laughs> Przepis na to, życie, no słuchajcie. Na pewno nie Kraku, bo tam sami artyści są tyle. No tak. E, słuchaj. E, dobra, bo tutaj ja patrzę tak mniej więcej na czas i no my już gadamy. Jest strasznie. Jest strasznie i nikt tego nie przesłucha, więc musimy skrócić trochę i olejemy część tematów i ja zrezygnuję no dobrze, ze swojego pracy. po prostu coś na przyszły tydzień, no bo Dokładnie. ja Dokładnie. Mam Zatek... teraz też truć na temat Deus Ex i dlaczego to jest naj. Nie, Spajne. ja myślę, ja że przerzucimy Deus Ex'a i Assassin's Creed'a na przyszły tydzień, bo ja spróbuję jeszcze raz zagrać jakiś mecz, ponieważ udało mi się tylko jedną grę odbyć, a szczęgałem mm. e, betę, uwaga, uwaga, uwaga, 50 mega wyłączę całą noc. Zagrałem jeden mecz i mój werdykt, który będzie w całości e, opiniotwórczy. Dokładnie. No, ale stary, to wyrabiasz sobie jakąś opinię. Ja próbowałem dołączyć dzisiaj przez cały dzień. Niestety nie ma. No, tak w przypadku e, Alien vs. Predator e, z betą multi. Było dokładnie tak samo. Jak nie ma, nie ma jak w, już w ogóle sprzeczności. Obrałeś, zainstalowałeś, no i czekasz na mecz, mecz, nie making, czy ten mecz, nie, no nic, nic, nic, a w końcu po, 5, po 10 minutach, no nie? ci no. się, zbudowałeś się i od razu zginąłeś. Dlatego skupmy się może na tym, co, co jest w miarę okej, okay, czyli na tym, w co miał przyjemność zagrać Bartek. O, wyciągam swoje notatki. Masz notatki! Ja, <śmiech> ja widziałem, ja widziałem screena, którego wrzuciłeś na fejsie, który zresztą był już tam w jakiś różnych innych serwisach każdy już porobił ja temu, Nie przeglądam takich serwisów. Ja, ja, też nie. ja też nie, ale wydaje mi się, że już mogło to gdzieś być. I pewnie tak, pewnie w fakcie to było. No. Ale to, to najśmieszniejsze w tej grze jest dużo więcej takich Instagramów. Jest naprawdę fajne, kilka fajnych nawiązań do, nie wiem, chociażby do tego trailera, który. E jakby rozsławił tą grę na świecie. Jest, polecam sprawdzić markę, jaka się nalewa na, na wyspy, na, Markę piwa, jaką najczęściej się kupuje na, na The Dyerand. Jaka jest cena paliwa na przykład. Polecam nam sobie polukać hotel, nie to centrum handlowe. Możecie znaleźć fajny plakat gry, która jakby jeszcze nie wyszła. No, nie wiem, czy w ogóle wyjdzie. Więc, no, I też jest masa jakichś takich fajnych nawiązań do, do, do gier. No właśnie, bo jak, i... ja, jak ja patrzę na te, na te screeny e, i, i widzę właśnie tego typu easter eggi, to mam wrażenie, że... Jest pani, która mówi po polsku w pierwszych 5 minutach, modli się po polsku. Tak? Że mam takie wrażenie, że, że goście z Techlandu, e, jak się mówi, e, uderzyli w bingo tak zwane. Z Wiesz bingo. o co chodzi, że e, zrobili grę, która odwołuje się do takich... E, Klimatów i do takich zagrywek, i do takiego robienia gier, które nie ma już miejsca. Bo ta no, gra jest, jest, zab ona jest zabawą, tak? Nie, że masz właśnie Easter eggi, masz jakieś. Ee, no, Easter eggi, tak? Masz Easter przede eggi. Wszystkim. Nie, ale wiesz, co no, sama rozgrywka jest taka właśnie zabawowa mocno. Tam nie, nie musisz czyli hmm. jakoś specjalnego po prostu. To jest czysty fan dla mnie. Tyle i te smaczki po prostu jakby, no, pod, jakby windują tą, tą grę w mojej jakby ocenie. Która jest dosyć. E, dobra, co znaczy, tak, dosyć. <śmierdź> znaczy, tak, z tego co ja słyszałem, to ta gra jest podobno um, cudownie niedopracowana. O. o, to prawda. Czyli ona jest cudowna, ma... ale, ale ma, jest. Ma dobry potencjał, tak, bardzo wysoki. Do... O, dokładnie dobry potencjał? tak, można tak powiedzieć. Mój konsultant głąb, że można tak powiedzieć, i to jest po polsku. Ale jest sporo do pracowania. Nie wiem, czy tak odnoszę wrażenie, bo o kartę tylko słyszałem, ewentualnie gdzieś tam czytałem, że i powiedzmy to wprost, że gra nie zbierała dobrych recenzji, ale na przykład jeśli słuchacie Epic Fail Podcast to jest dla... się. No. Tak, i tam Zeratul opowiadał o tym o, o The Cartel i wypowiadał się całkiem w taki pozytywny sposób. Twierdził, że ta gra rzeczywiście ma spory potencjał, tylko po prostu nie, nie została odpowiednio dopracowana. I właściwie tą samą mogę powiedzieć po takim krótkiej randce, bo tylko 8 godzin miałem okazję w tą grę zagrać, więc to nie jest chyba zbyt dużo, szczególnie, że po tych 8 godzinach miałem 20% gry zaliczonej, więc to jakby no to, to jest jakby to jakiś postęp tych no. <głos> się Nie przeszedłeś całej gry w 8 godzin. Tak, więc. Jest... Spoko. Może to wina tego, że robili dwie jakby gry AAA w ciągu w tym samym czasie. Nie wiem, to już jest jakby problem wewnętrzny studia. czego? Znaczy, co... Wiecie, Dead Islands to jest tytuł, który na no tam, że tak powiem, mam pewien, pewien wgląd w. w tak. W e, Projektowałeś coś, tak. Aha, znaczy, no, coś. Same, znaczy, to... On Nie robił no. skany tego faktu stary. Nie wiem, <laughs> posowałem no, kiedyś na tych landy, okej. Okay. Ale. Ten tytuł tam naprawdę jest od dawien dawna. On przez jak... jakiś czas po prostu trafił do zamrażarki, mm -hmm. gdzie były, powiedzmy już był ten model prawda, uszkodzeń, e, czyli skóra, później mięśnie, pod tym kościu kości e, i tak dalej. I nagle no, mówię, o to wszystko jakoś odtajało i no, zbiegło to się jakoś rzeczywiście dziwnie w czasie, to przyznam, że z, z, z te kartele to też tak, no nie wiem, nie, to wiesz co, no to są totalnie moje jakieś wie, takie odczapy czapy rozmyślenia, bo to nie, nie wiem jak dokładnie wygląda praca w tej firmie, więc tak, totalnie. A, więc proponuję skupić się na samej, gre, na samej grze. Tak, jakby od samym Dead Island słyszałem już, nie wiem już, nie wiem, chyba może dwa lata temu pojawił się jakby pierwszy taki teaser, teaser w gazecie, teaser w Physics Extreme. A, Pierwsze zmianki zaraz obok właśnie dekarty, chyba chyba jednak, może krócej, nie wiem, mniejsza i, i tak jakby zaakceptowałem, że ta gra powstaje, robię polskie studio, więc wszyscy znowu będą mówić o tym, że to jest polska gra i, i później jakby trochę jakby przestałem się interesować tą grą, później pojawi się ten trailer, który pamiętamy, który jakby za specjalnie mnie nie ruszył, nie wiem dlaczego. I. No ja się popokałem. Znaczy, to tak. się strasznie podobał ten trailer. No, to no. fajnie zrobiono i tak dalej, ale no. Młóżkę z tego zwiastunu miałem na swoim pytrójce, tak? Opuszczałeś ją w komunikacji? Znaczy Nie miałem na tego dzwonek i tak dalej. Nie, nie, no o, było. Tak. Po... O. Nie, no, co? To... Więc... Powiedzmy, że podchodzę do niej bardzo sateptycznie, ja tutaj odpalam, wow, podoba mi się. Dlaczego mi się podoba? Bo fajnie wygląda to po pierwsze. Wiem, że grafika, grafika się nie liczy, grafika generalnie nikogo. Ale, ale powiedzmy sobie szczerze, że to, co powiedział Todd Howard, jeśli dobrze pamiętam, czyli twórca Skyrim'a, że grafika naprawdę nikogo, ale jeśli widzimy pierwsze screeny i oceniamy tą grę, to jest, wie, wiecie, jak, jak z kobietami, patrzysz na nim w pięciu sekundach, wiesz, czy ci się podoba. Tak samo jest z, jest z na... znaczy, blondynki są fajne, brunetki ja też, ale nie, to... Ja nigdy nie Ruger. oceniam dziewcząt po wyglądzie. Zawsze <laughs> widzicie się we to, tak, tak, tak. Mówię tak, tak. to oficjalnie. Mówię to oficjalnie. Tak. Mówię to oficjalnie. No dobrze, ale no, jest, nie kryjmy się z tym wszyscy, jesteśmy z z, z, bro, z przepraszam. I, i, I to, co jak zobaczymy pierwszy screen, to, to jakby dużo wpływa na nasz późniejszy odbiór gry, więc odpalam ją, jest świetne. W sensie e, jest bardzo dużo takich, wszystko jest jasne, jest dużo ciekawych kolorów, e, horyzont jest naprawdę odległy, można sobie wszystko Zobaczyć jak to wygląda, jeśli wejdziemy na jakąś większą górę, piękna panorama całej wyspy, roślinność jest całkiem fajnie wykonana, no fakt to nie jest jakby poziom kryzysa, ale e, ciągle to wygląda bardzo, bardzo dobrze według mnie. i e, co ciekawe nie, nie ma zbyt wysokich wymagań, bo na moim, nie wiem, dwuletnim pesecie, który nie był jakby kupiony pod granie, to ta gra działa płynnie nawet w jakiejś super Uber rozdzielczości i podejrzewam, że na konsolach też nie powinno być problemów z tym i nie powinny pojawić się żadne zgrzyty jeśli chodzi o płynność animacji, więc to jest na pewno duży plus, że gra wygląda ładnie, to, to jest tyle i przy tym jeśli chodzi o, o, o kompy, to nie, nie ma jakby problemu z płynnością, fajnie prezentuje się woda. Jakby te wszystkie efekty z tym związane. A, postać... a nie jest to dla ciebie dziwne, że znajdujesz, nie wiem, pieniądze w no nie wiem, Nie, wiem w jakiejś nie, nie, skrzyni. Ja, a, w skr czy... No to jest tak, jakby ja to przyjmuję jak normę, w sensie normę. Wiem, no. że to jest normalne. Chociaż, wiesz, no to jest po prostu... Tak, ja to się, czy... no ale... Tak jest czas, że gra i ja to kupuję. Nawet podoba mi się szczególnie pomysł to jakby znajdowanie pieniędzy w ciałach i to jest bardzo sensownie no, no to jest do przyjęcia, okej. Okay. To jest oczywiście dobrze. Bo wiesz to na przykład przypomnij sobie jak to było w Resident Evil 5, na przykład rozwalasz jakiegoś zombiaka, on zaczyna się, on rozpływa się dosłownie na podłodze i zostaje po nim taki woreczek pieniędzy. No. Tak. Fajnie wytłumaczone wiadomo, ci ludzie byli, te ząbiaki były normalnymi turystami mieli no jakiś sobie jakieś no tak. stawia. Czemu nie? No to jest po prostu kwestia tego, ok, dobra, tak, tak prezentuje się mechanika, jakby nie wnikam w to, czy, czy to jest logiczne, czy tak jest, że no, no nie, tak po prostu mówię. Przede wszystkim model postaci są całkiem spoko wiadomo, na, na jakichś zbliżeniach to Trochę gorzej jakby się prezentuje, ale ciągle jakaś tragedia. Trochę lip-sync, ale to przejdzie. I są oczywiście jest dużo cycków tam się podoba. <grym> <grym> ale wiesz co, ale mi się nie podoba to, że no, są cycki. nie ma de facto cycków cycków. Znaczy cycki są, ale one są w A, bikini. Nie, bikini, ale no, no poczekaj no, na jakiś mod, nie? No to też no, mód, to na PC to, mód, to na peceta wyjdzie mod, nie? Ale Gresiek będzie gra. A, no to jego już strata, no dlatego no właśnie to, że, to, to, to podeślecie mi ten, znaczy podeślesz mi w tym momencie po prostu screen, no nie? to też wstarczy. Okej, okay, jasne. Na pewno pojawią się jakieś filmiki, gdzie ludzie będą fakowo s tym. Dobra, co jeszcze mogę powiedzieć. Generalnie cała wyspa została fajnie zaprojektowana. Jak... I nie, nie jest zbyt mała, jest całkiem sporo terenu do, do eksploracji. Jakby nie nudzi się ten teren, jest zróżnicowany. Tutaj jest na przykład jest plaża, tam jest trochę dżungli, jakieś nie wiem tereny miejskie, pseudomiejskie, więc fajnie to jest, jest pomysłowo rozplanowane i, i nie ma w tym monotonii. Ale co jakby mnie boli najbardziej, ta gra jakby jest całe to otoczenie, otoczenie jest mało interaktywne i generalnie jakby część, głównym jakby założeniem gameplayu jest to, że nie walczy z zamykami przy pomocy broni palnej, tylko broni biała, czy to co znajdziemy na właśnie na tej wyspie, czyli jakieś kije, łomy, szufel, szufle, tak, e, nie wiem, czy tam jeszcze o, nie, łomy, nie, łomy, znowu to były gazurki i tak dalej. E, I naprawdę możecie ponieść mało rzeczy, które są na tej wyspie i w porównaniu z, e, z Dead Island, nie, e, z Dead Rising, gdzie jakby to też było głównym e, elementem sprzedającym tę grę, e, to jest po prostu bardzo ubogo, bo możecie ponieść tylko, nie wiem, właśnie te broni, które wymieniłem, których jest naprawdę dużo i są jakby różnorodne, jest ich duża różnorodność. I butelki, wody, whisky i jakąś butlę z czego dochodzi na przykład do takich absurdów, że możecie ponieść, jesteście w jakiejś lokacji, możecie ponieść butlę z gazem, którą możecie później rozwalić, ale i tylko tą jedną butlę, chociaż obok stoi taka sama butla, ale już nie możecie jej podnieść, bo jakby twórcy nie pomyśleli o tym, że możecie ją podnieść. Tak? Jeszcze przydałby się jakby trochę więcej zniszczenia terenu, bo aż się prosi, fakt, że widać, że to miejsce jest po jakby ataku zombie, ale przydałby się, żeby na przykład nie wiem, mogę, już nie mówię o wyrywaniu ścian, ale nie wiem, przesunąć coś, rozwalić jakieś meble i tak dalej, tutaj nawet dochodzi do jakich no murek jakichś. To by się przydało. Albo on, <śmiech> i dochodzi do takich opcji, że Mamy na przykład kuloodporne, właściwie łomoodporne w tym momencie monitory. I... No nie, to tak, to jest taki deal breaker, może nie, ale. No tak, boom, na... boom breaker. No. I na przykład pierwsze jakby fizyka niektórych przedmiotów też kuleje. W sensie no, chciałem sobie podbijać piłkę plażową i uderzciem łoskiem czy czymkolwiek piłkę plażową wygląda po prostu strasznie. No mhm. po prostu no, to są takie animacje, oczywiście jak ona się odbija. No jest dużo jakby rzeczy, które mogłyby być, nie ma ich, co jakby nie jest dużym minusem, ale gdyby były, to by naprawdę tworzyły jakby świetną otoczkę. Przede wszystkim brakuje mi tego, że nie mogę ponieść wszystkiego, że, że nie mogę wszystkiego ponieść tego, co jest w okolicy było było Dead Rising. To... Ale wiesz, ale Dead Rising było chyba też grą trochę na wyższym poziomie, nie? Mimo, że ja miałem na przykład The Racing jedynkę i jakoś specjalnie za nią nie przepadałem, bo ta gra była po prostu taka... jest takie zajbiste y, słowo przaśna. <śla> była po prostu już przaśna do bólu, nie? Że to już było, wiesz, bo to było takie... to robił kapką, nie? Żeby trochę się ponabijać samemu z siebie i no to było takie już trochę chore, nie? Ale... Ja, ja na przykład najbardziej się zastanawiam nad tym, czy system walki, nie? Wręcz taki z widoku z pierwszej osoby, czy to jest kurde w ogóle okej okay i czy to jest grywalne. Znaczy, jest bardzo przyjemnie. Powiem Ci, muszę znaczy, te zombie. To co słyszałem, to właśnie przez to, że, że ta gra jest taka, no, no świeża w pewnym, w pewnym sensie, no bo no, broń biała, pierwsza osoba, e, no zombie, ja no tak nie do końca bo... to... Dokładnie, zawodki, to, no. No, to nie było, że w tym kontekście, nie wiem, to nie było połączone w taką, jakąś inną całość w innych tytułach. I choćby dlatego słyszałem, że warto po ten tytuł wciągnąć, żeby zobaczyć, no, że, że może jest tak, jak mówię, jest, jest spory fan w tej grze. No, Można to, się dobrze rozerwać. Jest no, to, i... bo generalnie jeśli chodzi o Deadline, myślałem, że to po prostu usłyszałem Dead Island, usłyszałem zombiaki, myślę, że to będzie coś w klimatach Left 4 Dead, dostajemy też kooperację dla czterech graczy, a, a tutaj się okazuje, że to jest Dead Rising, o którym wspomniałem, w połączeniu z Borderlands. To jest absolutnie genialne, bo uwielbiałem Borderlands, nie dlatego, że no, fakt jest duża mapa, jest dużo questów, ale mm, przede wszystkim dlatego, że nie wiem, zaczynałem grać w tę grę i, i czułem jakiś taki fan. Po prostu te zadania były idiotyczne, przynieść, zanieść, pozamiataj i tak dalej, ale po prostu się wciągałem i nie mogłem oderwać się od tej gry na kilka łanych godzin I, i tak samo jest z The Island, że to eksplorowanie wyspy może e, i tak ta walka może po jakimś czasie nudzić i, i jakby z, z rosnącym poziomem umiejętności e, to staje się coraz prostsze, ale ciągle jakby mam tą przyjemność z eksploracji, z znajdywaniem nowych broni, z nowych ludzi, fakt, questy są takie jakie są i też ta fabuła jest taka sobie jaka jest, czyli no jest atak zombie i trzeba uciec z wyspy, to wszystko po, przy okazji pomagając tym, którzy się zdążyli uratować w tym czasie. Ale jest całkiem przyjemne i ja to kupuję. Nie. Wiem. Ale słyszałem też, że um, oprócz no, cały czas czekam na, na, na swoją kobietę i grę hmm. z Tetramu, ale z tego słyszałem, to podobno też sam interfejs strasznie uleje. Jest taki oldschoolowy, ale właśnie w negatywnym znaczeniu tego słowa jest w grze, ale nie jestem ja rozgrywce, tylko menu, nie wiem, inventory, prawda, właśnie. No, wiesz co, no, tam pojawiają się zgrzyty i, i miałem na przykład problemy z, na początku z tego, jak wygląda śledzenie poszczególnych zadań, bo możemy sobie ustalić, które zadanie, jakby jak, na którym się teraz skupiamy, bo mamy jakby trzy rodzaje tych zadań dla fabuły, czyli te poboczne i wydarzenia, które się powtarzają. I to był, jakby, no, to są takie mm, drobne zgrzyty. No, powiedziałbym, że na PC ten, ten interfejs jest trochę taki konsolowy, że widać, że jakby był tworzony z, z, z myślą głównie o konsoli i o sterowaniu, o przemieszczaniu się padem a, po fomendusach, ale no, nie wiem, czy jest aż tak straszny. No, fakt, momentami mógłby być dużo bardziej intuicyjny, i, i jakby trochę zajęło mi czasu, zanim e, rozpiniłem wszystko, co i jak, ale idzie się do tego przyzwyczaić. No, to nie jest jakaś specjalna mhm. męka, że muszę y, uczyć się tego wszystkiego. Um, to nie wiem. W Deus, Deus Ex to jest wszystko właśnie tak, nie, nie, niedługo będę miał porównanie, ale w Deus jest to rozwiązane wzorowo. Wszystko jest naprawdę rewelacyjnie, intuicyjne, przejrzyste mm. śledzenie właśnie poszczególnych questów, tak dalej można odznaczyć, że nie pojawiają się na minimapce. To, jest, mm. jest na, nie, to nie było dla mnie, że nie, nie zajęło dwóch, trzech sekund, żeby po prostu rozkminić, o co chodzi, że to jest niebieskie, bo to jest side quest i tak dalej. A słyszałem właśnie, że i dlatego byłem ciekaw właśnie, jak, jak to wygląda w Dead Island, że no, jest tam troszeczkę gorzej rozwiązane. Ale okej, okay, spoko, fajnie. Uh, co Ale jest fajne? Tak Mhm. Fajne jest to, że wrzucili ten system. Że, tak jak mówię, z Borderlands pojawiły się tu dużo elementów i jednym z nich jest system rozwoju postaci, co jest bardzo spoko. I za każde zadanie zabitego zabijaka dostajemy jakieś punkty doświadczenia. Oczywiście, punkty doświadczenia oznaczają kolejne poziomy. Kolejny poziom dostajemy jeden punkt w umiejętności i mamy drzewka. Jakby do rozwoju i bardzo fajnie to wygląda jak nie wiem choćby z WoWa, jeśli nie kojarzycie jak wyglądało to w detaile no to tak samo to wygląda w WoWie, czyli pakujemy jakąś umiejętność, dostajemy jakieś bonusy z tego i jest naprawdę spoko. Co jest ważne, mamy do, dostęp do, na początku gry wybieramy jedną z czterech postaci. A jakby to, są, jakby to ma wpływ na rozgrywkę, nie ma wpływu chyba na fabułę, bo na razie gramy jedną postacią. Tak, I każdy, każdy specjalizuje się. Tak, tak, jest jakąś klasą, albo właściwie mógłbym lepiej powiedzieć, że specjalizuje się w danym rodzaju broni. Czyli mamy jednego mhm. eksperta od broni jakby rzucanej, którą, tak, jednej od, jedną ekspertkę od ostrza, ekspertkę od broni palnej, i czyli moją postać, czyli Sambi to jest ten czarny murzyn, czarny murzyn, czarny rafel, który specjalizuje się w broni obuchowej. I jakby podejrzewam, że do każdej tej specjalizacji inaczej wygląda jedno drzewko, że rozwijamy się, po prostu no, inne klasy nie mają tych punktów, nie mogą rozdać, nie nabyć tych umiejętności po prostu. I to jest bardzo Zyskujemy coś, coś, ale Rage Mode? Nie wiem, czy tak to można. Tak, jest nazwać, Rage Mode, ale... re, to już na, praktycznie na początku. On, jakby też o. później możemy dokupywać jakby nowe rzeczy, które jakby szybciej ładują na ten Rage Mode. E, możemy m, jakby dłużej trwa, regeneruje na przykład chyba życie, jeśli dobrze pamiętam. Bardzo fajne rozwiązanie, taki wiesz, standardzik. Fajny, mm -hmm. e, kiedy jakby odpalamy sobie ten Rage Mode, e, ekran staje się, m, jest zupełnie przefiltrowany, widzimy, o, ostro jest, są bardzo nakreślone czerwone przedmioty z naszego otoczenia. No naprawdę fa bardzo fajny pomysł i uh -huh. w momencie kiedy go odpalimy, odpala się taki jakby mnożnik. Nabijamy sobie taki pasek i im, im większy mamy mnożnik punktów, im więcej ludzi, im więcej zombiaków zabijemy w tym czasie, tym mamy więcej punktów doświadczenia, więc naprawdę się opłaca. Hmm. i jest fajne. Okay. Bardzo, bardzo przyjemne. Ten, ten aspekt RPG, RPG jest naprawdę dobrze przemyślane i motywuje do, do, do gry. W sensie, no zrobię to, zrobię następnego westa, wow, będę miał za chwilę y, poziom, hmm. mam następny poziom, będę mógł wydać punkty, bo ta, ta umiejętność mi się bardzo podoba. To jest? To kurczę, to jest na co czekać, bo no, RPG. Er, er, er, er, er, er, er A ja mam jeszcze takie pytanie. Wiesz, jeśli tak. lubiłeś to w Borderlands, to to jest to samo w Dead Island, tylko że masz inny rodzaj broni, tak i to wszystko. Ja mam jeszcze takie małe pytanko, już na koniec. Tak, bo tutaj mm, tam. Ja musimy kończyć, ja się szczególnie roz, rozgadałem. Borderlands i tak dalej, a ja mam takie pytanie, właśnie też z Dead Island związane, ale e, trochę coś innego. Jak jest e, z całą fabułą, tak? Bo mówisz, że gramy czarnym murzynem. Więc ja jak wygląda, wiem, tak. tak, jak wygląda fabuła, i, i, i, i czy to się jakoś tam posuwa fajnie do przodu, czy y, też y, jest taka sytuacja, że robimy jakieś mnóstwo questów pobocznych, które do niczego nam nie służą, jak Wiesz to co? wygląda? Generalnie, tak jak powiedziałem, wybór postaci chyba nie ma wpływu na to, jak rozwija się fabuła. E... E... Fabuła jest przedstawiana w. Przede wszystkim, jakby, za sprawą skryptu, to znaczy do takich akcji skryptowanych, że tak, jak no wiecie, no jak to jest Modern Warfare, na przykład, że chodzisz tam i coś zaczyna się dziać, też pojawiają się jakieś, wiesz, scenki przerywnikowe, ale to jest raczej rzadkością i w tej, w tej okazji jest jakiś mały fuck up. Nie wiem, pozwólcie, że wyjaśnię. Akurat zdarza mi się taka sytuacja, to akurat były ostatnie, jakby, minuty, kiedy grałem w tą grę ostatni raz. Muszę, jakby przybyć na miejsce jakby w atku helikoptera tak podbijam tam sam jestem sam zupełnie bo wiecie możecie grać w kopa na cztery osoby gracze dołączają mhm. możecie dodać przyjaciół w bardzo fajny sposób bardzo fajny pomysł jeszcze nie miałem okazji co zagrać właśnie w ten sposób ale generalnie gram tak jakby single podchodzę do miejsca odpala się kastnękę i uwaga na kastnęce jestem nie tylko ja ale jeszcze trójka tych bohaterów którzy jakby <śmiech> okay. no, ja gram single i, I myślę, no to jak oni się skąd tam się wzięli, no to myślę, że jak się skończy taka scenka i dostanę jakby znowu kontrolę nad swoją postacią, to będę miał tą trójkę obok siebie. E, skończyła się taka i tej trójki nie było. Mm, e, i, a, no to <śmiech> o, poza tym jeśli chodzi o samą fabułę, no to y, y, wiecie, no tak jak mówię, no, nie, nie oczekujcie, że będzie tam jakiś, tak gra zmieni wasze życie i postanowicie jakby kochać zombie. Czy, czy coś takiego, jest dosyć płytka. E, jakby co mogę zarzucić, że e, no to, to jak, nie wiem, czy mogę zarzucić, ale po prostu chciałbym, żeby m, ta gra była bardziej tak jakby podejście do tematu zombie było trochę bardziej luzackie. E, w sensie, no, żeby było bardziej zabawa. Może nie do końca tak jak w Dead Rising, ale coś takiego, że m, na poziomie właśnie znowu Borderlands. Bo tutaj mhm. jakby chcą Yy, zrobić coś poważnego, ale nie do końca mi to wychodzi. W sensie wychodzi im to takie parodia jakby. Podejrzewam, że niechcąco, no, bo to nie wygląda jakby była tworzona parodia z zamysłem takich filmów właśnie z zombie, gdzie, gdzie ludzie walczą o przetrwanie, tylko tutaj po prostu starają się wykreować taką e, mm, fabułę i to niezbyt wychodzi. Po prostu takie trochę luźniejsze podejście do tematu mogłoby być spoko, ale to tylko moje jakby to... Mm, Moje życzenie, no, nie, nie wszyscy muszą się z tym zgodzić. No, no. dobra, no. dobra. Pytania. Jeśli ja. chodzi o minus, jeszcze mogę rzucić tym, że jakby chciałbym, żeby gra była trochę silniejsza i była trochę bardziej wymagająca. Na przykład nie wiem, cykl zmiany pór dnia był bardzo spoko, był bardzo mile widziany. Przynajmniej wtedy, kiedy ja grałem, czy przez te 8 godzin, ciągle był dzień, słoneczny dzień. Fajne były też zmiany warunków atmosferycznych, żeby było naprawdę spokojne. Na przykład trudniejsza rozumiem, przez to, że co jakiś czas musicie nie wiem, zjeść coś, coś takiego, bo w tej grze są normalnie konserwy i moglibyśmy je spokojnie jeść. Absolutnie... Tym bardziej, że mm. no, tam, wiesz, napierdalając tych zombie, używamy tam jakąś, nie wiem, energię. No, mm -hmm. on, o, to prawda. Także tym, ta, ta, tym bardziej byłoby fajnie, tak jak właśnie mówisz, yy, do pociągnąć troszeczkę dalej ten wątek. Jakiś bardziej survivalowe, żeby to się stało. Chociaż wtedy może im nie było takiego fanu z tego wszystkiego, z, z biegania w tej mapie. No, no, tak po prostu już ta gra już została tak zrobiona, a ja mogę po prostu porzucać jakieś pomysły, które zupełnie nigdy nie zostały wprowadzone. Nie, na przykład w nocy byłoby fajnie, gdyby zombie jakieś silniejsze, albo by pojawił się nowy jakiś rodzaj tych zombie. Tak to mamy chyba kilka rodzajów. Zombiaków i sobie je tłuczemy, więc mówię, jakby jest dużo fanów no, tak. eksploracji, no. e, mo, pojawiają się jakieś takie błędy typu, nie wiem, przenikające coś tam, przenikające ząbiaki przez ściany, problem z detekcją kolizji, jazda samochodem mogłaby być trochę lepsza, jest trochę tak topornie w niektórych momentach, nie, nie potrafię jakby zrozumieć, dlaczego ten samochód jakby przestaje skręcać <grych> tak, jakbym chciał, e, no, no tak, czyli co? Krótko po prostu no, gra jest rewelacyjnie niedopracowana. A, czyli jest, jest, czy jest niedopracowa? dobra, ale Jest dobra. Jest dla, mnie jest mi... dobra. Jest, dla mnie jest miłym okay. zaskoczeniem. Na pewno powinniście się z nią zeznajomić, jeśli będzie trochę tańsza. Chyba, że lubicie właśnie taki rodzaj rozrówki jak Bordelens, to możecie ją spokojnie kupić. No nie wiem, no takie mocne 7 plus, mają ocenić. To jest naprawdę dobra ocena również. No i, i jak na jakby na nowy ścieżek. Polska, a za Polską 8. to 10 tak, tak I co, to jest nowy IP, fajny pomysł a czemu nie, tyle ale mnie mógłbym jeszcze trochę powymieniać, ale nie mamy czasu jest już i tak przegadane jeśli macie jakieś pytania to... masz jakieś pytania Grzesiek, bo ja będę miał pewnie pytania w przyszłym tygodniu jak ja tylko jak, jak tylko pogramy to pewnie pojawią się jakieś nowe no. rzeczy, o których teraz i pomówimy, no, pomówimy żeby... o czym jeszcze w przyszłym tygodniu o tym nieszczęsnym Assassin's Creed'zie o Deus Moje, Jeżeli chcecie, to właśnie o w bo już teraz mogę wam, wam uchylić rąbka tajemnic, że to jest gra, która no moim zdaniem, nie, nie ma idealnych, ale to jest tytuł, który chyba zbliża się najbliżej do tego miała moim zdaniem. U, to grubo. Grubo. To się przygotuje, Grzegorz, to cię przepytamy. Właśnie. To trzeba... Notatki, to ja też ukradnę <śledzt> kartkę. Przyjeszę to, czysta, to ry ry ryzy po pierwszy raz. No, dobra. Ty... Grzegorz, ty okradasz Niemców, jeśli dobrze kojarzę, to dobrze robisz. bo <świl Adjustment> Do Wrocław to nie jest polskie miasto. <świl backpack> to mi powiem, że w to im Breslau? Dobra. Ja Breslau. Dobra, dobra, dobra. dobra. Niemcze, tak zwane. To wszystko kiedyś było nasze. A ta kamienica to też kiedyś była niemiecka, a teraz polonecka o oh, fuck, dobra słuchajcie, ja wam dziękuję zajebiście za to, że byliście tutaj dzisiaj głównie dziękuję Bartkowi bo to on najwięcej mówi naprodukowałem się strasznie, mam nadzieję, że się podobało mi się podobało Grzeszkowi też dziękuję za to, że e, sprawi, że 3 czwarte osób odpadnie pewnie w pierwszej części, bo miałeś taką jakość dźwięku Aha, okej, okay, to dlatego były takie e, reakcje na moje komentarze jak z Waszej strony. Takie takie nikogo, myślałem, nikogo. myślałem, że tak coś, coś, coś powiedziałem, nie tak? Nie, nie, spokojnie. Ja już się przyzwyczaiłem, stary. No i ja Wam też dziękuję. Ja nic mądrego, jak zwykle, nie powiedziałem. Bo jesteśmy nieprofesjonalnym o serwisem opiniotwórczym. twórczą, nie. Więc nie możemy mówić mądrych rzeczy. E, no i co? Słyszymy się pewnie za tydzień z jakimiś mądrzejszymi ciągle sprawami, ale jeszcze nie mądrymi. Może w końcu mówiłem o dashboardzie. O, właśnie. To ale też w to wątpię szczerze. Mówię. że ten dashboard wyjdzie jeszcze z za zaponu, kiedy nie. też mi się tak wydaje. Jakby, Słysze, z... się, też właśnie, jakby zrobili jakiś fajny filmik, to może byśmy pomówili o nim. Bo na, na podstawie screenów to... Tak. Ja lubię bo my, my, my nie zrobimy dużej ilości tekstu. To musi być jakiś screen, to musi być jakiś filmik, bo trzeba coś przeczytać. To... <śmiech> nie, nie, nie, czytanie. Ale żeby no, nie. Krótki opis jeszcze, to, no, no, trudno, no, <śmiech> no Najlepiej, żeby było zdjęcie i na podpis zajebisty, nie? <śmiech> na przykład. No. Jak na polskich serwisach wtedy. Albo łatwo jest... boops. No. no, To jest słowo klucz. No, dobra. To kończymy jeszcze powiedz raz słowo klucz, żebym zapamiętał. Boops. No i okej. Okay. Do usłyszenia. Dzięki, cześć, Hello. papa.